Witamy bardzo serdecznie w nowym roku i w nowym odcinku podcastu Bezimienny. Ze mną standardowo będzie Jacek Kaleta, witam wszystkich, ja mam na imię Christian Kender, Niko dzisiaj więcej nie mamy, nie mamy, do, bo stwierdziliśmy, że w sumie za bardzo nie potrzebujemy przy tym pierwszym odcinku, ponieważ będziemy dzisiaj w naszym 15 odcinku podsumowywać zeszły rok, powiemy wam co nam się najbardziej podobało, co nam się nie podobało, co Jacku będziemy rozdawać, jakie nagrody? Złote krawaty. Złote krawaty, tak. Wymyśliliśmy, że będziemy dawać złote krawaty, więc zobaczycie e, co e, otrzyma złoty krawat, a co nie. A, a, a co otrzyma, nie wiem, różowy krawat, albo złotą malinę, tak? Ja Właśnie tu... tak, mamy problem, bo tak ustaliliśmy złote krawaty za najlepsze gry i tak dalej, ale nie ustaliliśmy jakiegoś trofeum za najgorsze. Jednak dawać złoty krawat za najgorszą grę, to raczej tak słabo. E, e, nie wypada. E, poza tym e, powinniście mnie słyszeć już lepiej, lepiej niż ostatnio. Mam ten nowy mikrofon, o którym mówiłem e, i Będziecie mnie tak słyszeć już zawsze. Z parafialnych takich rzeczy, jak wiecie, gra, nagrywamy dzisiaj tylko w dwójkę, ale za tydzień już na 100% ktoś będzie. Damy wam mały spoiler. Będzie to osoba, która nagrywała w innym podcaście, z którego to podcastu jeszcze nie mieliśmy gościa. Więc na pewno to nie będzie wiśnia, żeby nie było. Będzie to zupełnie inna osoba. Zobaczycie kto już za tydzień w 16 odcinku. E, dobra, więc wiecie już, że będziemy podsumowywać rok. E, a zanim podsumowujemy rok, no to standardowo e, nasze wypowiedzi, Idziemy Jedziemy z wiadomościami ze świata. Jacku, zacznij. To zaczynam od smutnego końca roku, ponieważ wielu z nas odwiedza stronę ppe.pl, czyli tak jakby portal PS. X Extreme. I co tydzień, plus minus jeden, dwa dni, trochę tam gości niedzielny od Piotrka Mozelewskiego, który niestety już się zakończył tak naprawdę, ponieważ Piotrek rezygnuje z nagrywania tego, nie, nie znamy powodu, po prostu w ostatnim odcinku było oznajmione, że on już nie będzie nagrywał i tyle, no, to jest trochę smutne, ponieważ fajnie było go oglądać, jego humor i tak dalej, mimo, że wielu zarzu zarzucało mu fanbojstwo i po prostu hejterstwo. To mimo, mimo wszystko i tak było fajnie to oglądać, słuchać, to całe streszczenie z tygodnia. Nie wiem, oglądałeś to może? E, tak, tak, tak, Jacku, ja, ja trochę chcę się też do tego odnieść, bo byłem małym fanem tego. Przede wszystkim jak to wychodziło, w sensie wychodziło albo może w momencie, kiedy to odkryłem, czyli jakieś pół roku temu, to normalnie oglądałem to co tydzień i byłem tym strasznie zajarany i faktycznie bardzo mi się to podobało, jednak z biegiem czasu e, no po prostu, że tak powiem e, ogarniałem ten jego żart i to wszystko, w związku z tym coraz bardziej mi to nużyło i, i ten jego humor, to w spo, w sposób jaki to na, nagrywał, coraz mniej mi się podobał aczkolwiek robił świetną robotę miał tam te, te, ten swój taki specyficzny humor, robił to bardzo fajnie I, i, i w sumie szkoda szkoda, że z tego rezygnuję ja wiem czemu rezygnuję, nie wiem czy widziałeś Dziecku, ale pod ostatnim odcinkiem było sporo komentarzy i wypowiadały się osoby, które, które są, nie wiem, redaktorami PPE właśnie. I tam jedna osoba stwierdziła, że po prostu z tego, co on napisał, znalazł nową pracę i po prostu nie ma na to czasu. Wydaje mi się, że i tak będzie nagrywać na PAD TV, tak mi się wydaje. Ale, ale w w sensie chyba się znalazł nową pracę w ogóle poza PPE.pl czy yy, po ja prostu w yy... innym dziale? Wydaje mi się, że PPE to nie jest taka praca, która jest w stanie go utrzymać w jakiś sposób, tak mi się wydaje. To coś w zasadzie jako dodatkowa tak tak jak my dostajemy za to te nagrywanie tego podcastu, te parę tysięcy, to i, i ledwo dajemy sobie radę i musimy chodzić do normalnej pracy, tak samo chyba on miał. Po parę tysięcy to ja się nawet nie schylam na ulicy. <śmiech> albo, ale nie, właśnie o to, o to Jacku chodzi, że, że jeżeli on tam pracował, to, to chyba dostawał albo, albo właśnie jakieś gadżety w sensie gry do ogarniania i tak dalej, ale, ale tam chyba konkretnych pieniędzy raczej nie miał i i po prostu sobie znalazł coś, co mu daje jakieś w miarę normalne pieniądze. W ogóle mówimy o tym, a nie jesteśmy do końca pewni. No ale ale, ale tak mi się wydaje z tego, co napisał redaktor, po prostu, że znalazł sobie po prostu jakąś stałą, normalną pracę albo inną pracę, która wymaga od niego więcej czasu i dlatego rezygnuje. No nie oszukujmy się, on tam... To jednak y, musisz temu poświęcić naprawdę dosyć dużą ilość czasu, tak mi się wydaje. Znaczy on ogólnie tego sam nie robił, on tak naprawdę tylko nagrywał dźwięk, z tego co pamiętam, i pisał teksty i właśnie zbierał teniusy. Całą resztę robił już ktoś inny chyba. No, ale wiesz mi, tak tak, ale, ale mi Jacku, że jednak trzeba na to poświęcić, ja nawet przygotowując ten podcast, czasami też muszę zobaczyć i czasami też tam z tym czasem jest różnie i czasami mi się uda więcej przygotować, mniej a jeżeli mam faktycznie, ten gość niedzielny trwał około 10-15 minut, on musi to wszystko przygotować znaleźć, napisać, nagrać nie, nie, to jednak jest parę ładnych godzin 15 minut, ale ja wierzę, że to jest parę ładnych godzin no. my też tylko Jacku nagramy te półtorej godziny do dwóch i jeszcze nas czeka montowanie, wrzucanie i tak dalej, więc to, to, to jednak jest, ja mu, ja, ja mu się nie dziwię, szczególnie, że wydaje mi się, że w Pad TV zostanie. No też tak myślę, że on już tam przejdzie no. na stałe praktycznie. Tak, więc, więc tyle. Dobra, więc myślę, że temat możemy zamknąć. No a i jeszcze jedna rzecz, że gość niedzielny z tego, co mi, z tego, co mi się wydaje dalej będzie wychodził, tylko, że będzie go czytał czytała inna osoba. No ile zostanie w takiej formie? Równie dobrze może być przeniesiony na formę pisaną, tak naprawdę. No to taki, go, to taki gość niedzielny to ja tam nawet yy, nie zajrzę, szczerze powiedziawszy. Znaczy, yy, też go trudno będzie za zastąpić. Ktokolwiek tam będzie czytał To trudno go będzie zastąpić A jeszcze pod tym, pod tym ostatnim odcinkiem są tam informacje Że ja, ja mogę go zastąpić ja, ba, Bardzo dobrze mi to idzie Coś tam, coś tam W ogóle e, śmiesznie Na pewno będzie to człowiek, którego będzie trudno zastąpić W tym, w tym gościu niedzielnym Ale zobaczymy jak będzie e, Tam jest, to jest, to jest pro, Program, czy tam e, Rzecz, która PP daje tam trochę Mimo wszystko e, tych wejść I tak dalej, więc oni będą podtrzymać Cały czas, więc e, osobę, która to będzie e, nagrywać. Niestety nie stać ich e, na mnie. Sorry. E, dobra, Jacku, myślę, że twojego newsa możemy e, zakończyć. Jedziemy z moim. E, słuchajcie na Steam Greenlight. E, Najpierw rzucili Hadrada, później go usunęli ze względu. W sumie chyba z tego co pamiętam, nie podali jakiegoś większego powodu. Po prostu go. Nie, po prostu skasowali. Tak, tak po, po prostu e, nikt nie, nie tłumaczył, a teraz znowu wrócił. E, znowu wrócił e, na właśnie Steam e, Greenlight. To jest. E, Ale w jakim stylu wrócił? No właśnie. Tam Gaben tak, napisał, że to było niesprawiedliwe. Jak tak można było? Tak, tak, tak. E, dokładnie i słuchajcie, zebrał, e, ja tu mam informację, że na no to już y, w sumie informacja jest z poniedziałku, a nagrywamy w niedzielę, więc na poniedziałek zebrał 105 tysięcy głosów na tak. E, przyszłego poniedziałku. E, dokładnie. E, więc to daje pierwsze miejsce w całym rankingu programu, co jest pewne, że hate rate e, wyjdzie na Steama. I ja myślę, że sporo porosów to pogra, myślę, że sprzedaż będzie miał dobrą ze względu na charakter, jaki... Ta gra jest. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest hate rate, to powinien koniecznie sobie zobaczyć w internecie e, trailer, jaką brutalną grę robią Polacy. Taki nowy postal w skrócie. E, no... Ale nie ten drugi, tylko ten pierwszy. No... Mniej więcej coś takiego. Więc gratulujemy e, twórcom hey Trader. To było do przewidzenia. E, kontrowersyjna produkcja, która, która po prostu musiała być na Steamie. E, jeżeli by jej nie było, to tylko właśnie za, tą, e, za to, co sobą prezentuje, czyli, czyli strzelanie do cywili w każdym wieku, każdej rasy I, i... Super O każdym wyznaniu Tak e, Dla mnie super Dobra e, Zamkniemy wiadomości ze świata Przejdziemy do szybkiej sprzedaży e, Sprzedaż w UK e, Standardowo się praktycznie nie zmieniła Pierwsze miejsce Call Drugie miejsce GTA Trzecie FIFA Później mamy Unity na czwartym Far Cry na piątym Na szóstym The Crew Siódme Drive Club Minecrafty i Lego Tutaj chyba małe zmiany Chyba jedno oczko Unity do góry e, Ludzie grają na święta Po świętach w sumie No w sumie to na święta Bo to zestawienie świąteczne w Unity e, Sporo moich znami pod choinką właśnie, co roku miało Assassin'y, Assassin'y nowe, więc Unity w sumie nie dziwi nie, no tutaj nie będę się rozdrabniać, The Crew dalej się sprzedaje pomimo tego, że jest słaby i Far Cry, odgrzewany kotlet na piątym dalej, dalej im to idzie ale, ale chyba tutaj nie ma większej opcji nie wydaje mi się, żeby na przykład Dragon's Edge Dragon Edge, który jest rewelacyjny, by przed Far Cryem no bo jednak ludzie, mniej ludzi gra w RPG, a więcej w strzelanki i to się nie zmieni. Tak zauważyłem, że nie ma w ogóle tego Dragon a na tym... No właśnie. Na tej rozpisce ale to jest... Tak. tak. Wszyscy niby chwalą, że taka dobra gra, to nawet to top 10 się nie... No nie tak, to nie ale, ale, ale to, jest, to, jest, to jest nasz charakter, Jacku. Wolimy grać w kole, w Fify, właśnie w GTA, niż właśnie jakieś naprawdę dobre RPG. To jest to jest jeden z lepszych w ogóle RPEG'ów i, i kupi to osoby, kupią to osoby, które po prostu lubią tego typu produkcje, ale... Wierz mi, że na pięciu moich znajomych, które gra w Kala, żadna osoba nie kupi Dragon's Edge'a, a ja wiem, że Dragon's Edge jest i tak produkcją lepszą niż Call, który wychodzi co roku taki sam. No i to jest przykre i tak jest, no. E, chyba raczej tego nie zmienimy. No zmieniem. ja to potwierdzam, no bo grałem trochę w Inkwizycję, mimo że tylko na początku, bo ponieważ dysz, jak to się mówi, po prostu odłożyłem ten tytuł na, na inny czas, tak? Ponieważ mam za dużo gier rozgrzebanych, jak na przykład Tales of Hearts Air, Ponopticon albo Fantasy Life na 3DS-a. Mhm. No i stwierdziłem, że to nie ma sensu, żebym od razu odpalał kolejny tytuł, pograł chwilę i potem przechodził do kolejnego, więc Dragon Age sobie po prostu czeka na swoją chwilę, ale z tego, co grałem przez te, nie wiem, godziny dwie. Gra no. zapowiada się przednio, ponieważ grając w Dragon Age'a po prostu czuję jakbym grał w Final Fantasy XII ewentualnie, nie wiem, winne gry pokroju MMO. No i system walki przed lekką zmianę na plus, według mnie w porównaniu do dwójki i do jedynki, co jest też właśnie mega. No ale o tym powiem kiedy indziej. E, tak, ja na pewno w tym roku zakupię sobie Dragon's Edge'a, e, ale, ale no jeszcze nie teraz, bo też mam sporo gier, które chciałbym nadrobić i nie mam też na to czasu. E, dobra, Jacku, e, zamykamy naszą sprzedaż, która w sumie nie, się nie zmieniła. Chyba najbliższy termin to będzie wtedy, kiedy wyjdzie, tak mi się wydaje, Dying Light e, pod koniec stycznia. Jestem ciekaw, czy wskoczę od razu na pierwsze miejsce. M mam no nadzieję. Tak, tak, ben, tak patrzę na te daty premier i w ogóle i od właśnie końca stycznia od tego Dying Light, no chyba, że coś wcześniej jeszcze wychodzi, ale nie wiem. E, nie po wiem, za, czy ten Resident Evil nie wychodzi w styczniu też. Właśnie nie wiem, nie mam tutaj styczni... tak, tak, tak rozpis, e, nie? Ja też albo luty, ale, ale. No ale tak powiedzmy sobie szczerze, od tego momentu, kiedy wyjdzie pierwsza ta gra AAA w styczniu, czyli zakładajmy że to będzie to Dying Light, mm -hmm. to potem jest praktycznie cały wysyp takich gier, no nie? No Masz tak. Bloodborne, co tam potem jeszcze wychodzi? E, no i wolf wychodzi, e, wieźmi miał wychodzić, ale, ale nie, nie wychodzi. E, tam jeszcze coś jest z tym, że ja czekałem tylko na, na tego i Evolva w sumie, więc, więc e, nie interesuje mnie, co tam jeszcze wychodzi póki co. No ale ogólnie będzie taki wysyp. Będzie, będzie, tych tak. Tak, z tak, miesiąca tak. na miesiąc będzie tam po 2-3 tytuły, mhm. na przykład o, mam teraz rozpiskę 100 najbardziej wyczekiwanych premier, ale to 2014, to nie no to i tak połowa przeszła na 15 no tak zakładając tak, no jest właśnie Dying Light, co tu jest jeszcze. no tak, no to Wiesiek Mortal Kombat, ale to dopiero w kwietniu Metal Gear Solid nowy Deep Down. Deep Down, tak. Dragon Ball. E, tak. E, o, ja nie wiem, czy Devil May Cry, ten HD Collection, coś tam nie wychodzi w styczniu. Dobra, ale to jest odgrzewany kotle. Odgrzewany co? kotle, tak. E... Tego nie uznałem, ale ogólnie chodzi o to, że po prostu będzie taki wysyp, że ta sprzedaż w naszym zestawieniu to będzie tak rotowana, że praktycznie obstawiam, że co chwila się coś będzie zmieniało. Z no... pierwszego na drugie i tak dalej, że często wszystkie gry ze starego zestawienia wypadną na rzecz nowych i tak dalej. Mm -hmm. e, bardzo możliwe, że tak będzie, aczkolwiek Wydaje mi się, że i tak gry pokroju właśnie Call of Duty, czy FIFA, czy właśnie GTA nawet długo, długo będą na, na, w tym pierwszym top 10, na 100%. Jak nie nawet cały rok, bo chyba Fifa jest zawsze e, cały rok, przez cały rok no, jest w top 10. Bo jest co roku, tak? No tak, no tak, do tak, tego nie przeskoczymy. No nie. E, dobra, więc zamknijmy ja, Jacku naszą, naszą sprzedaż, przejdźmy do naszego głównego tematu, e, co będziemy robić, że ty e, robisz sobie te tytuły, które ty wybrałeś, ja, ja robię te tytuły, które ja wybrałem, ewentualnie sobie komentujemy też. E, słuchaj, w ogóle mieliśmy straszny problem, tak, ponieważ gliwał. Krystian rzadko gra na pc PC-cie, a no, na konsoli gramy równie mocno, więc mieliśmy rozbieżność tytułu, więc on wybierał większość gier konsolowych, a ja wiem, większość gier PC-towych. E... Oczywiście tam jest tylko cztery kategorie, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Tak, taka najlepsza gra właśnie konsolowa, PC-owa i tak dalej, więc tutaj za dużo tak jakby nie wiem, no, stronniczości nie będzie, a później są po prostu takie zbieżne, więc wybieraliśmy razem. Tak, w ogóle chcieli, chcieliśmy razem wybrać to wszystko, żeby to było razem, że to wspólnie wybraliśmy, że twierdzimy, że razem, razem że ta gra jest dobra, albo jest niedobra, albo że ma coś fajnego, fajny element w sobie. E, mamy... Kilka gier po prostu wykopaliśmy na starcie od samego początku i dopiero dodaliśmy je na końcu, ale to dowiecie się dlaczego, ponieważ to jest pechowa kategoria numer 13. Tak, tak, pechowa, pechowa. Nie, nie, nie wiedzieliśmy, co zrobić z tymi grami, tak na dobrą sprawę. E, dobra. własną kategorię po prostu. Ustali. Nie, wierz mi, Jacku, że często w takich znanych serwisach jest też taka kategoria, bo ja ją e, widziałem akurat. Wiel... Kiedyś nie było tego problemu nie, tak nie. naprawdę, nie? Nie, Kiedyś takie Kategorii 13, 13 kategorii nie było, a teraz jest. Jak wiecie, mamy 13 kategorii. E, dobra, ja tylko, e, jedziemy. Słuchajcie, to jest wszystko e, losowe. Kategorie nasze są losowe, tak po prostu ustaliliśmy, tak będzie. Więc pod numerkiem jeden mamy najgorszą. Poczekaj, grę... chwilę, poczekaj, no, no. poczekaj, poczekaj, zanim zaczniemy. Chciałbym jeszcze coś o liczbach powiedzieć, Aha. dokładnie podsumować sprzedaż w zeszłym roku i ogólną sprzedaż konsol i gier do końca zeszłego roku, jeżeli nie masz nic przeciwko, znaczy, oczywiście. jedziesz Jacku, jedziesz, jedziesz. No to jedziemy. Wszystko wzorowałem na pewnej stronie, która zlicza gry, sprzedaż preorderów, konsol na terenie USA, Europy i Japonii oraz globalnie, więc wszystko mam oparte na tym, jeżeli wywiecie inaczej albo coś, to z góry przepraszam, ale no, ja mam dane tutaj takie, więc na tym się będę wzorował, tak? No to jazda. Pierwsze pytanie, zgadnij ile się sprzedało Wii U. E, Wii U, dobra, to ja zgaduję, nie mam takich danych, ja zgaduję, że się Sprzedało, ale w zeszłym roku, czy w ogóle do tej Ogólnie, pory? Ogólnie, do końca zeszłego roku. E, dobra, to, to, tam, ja, to ja strzelam, grudnia. że 4,8. Błąd, 8,2 miliona. O kurde, to sporo, to sporo, sporo. To teraz patrz na to, zgadnij ile się sprzedało PSVT. Powiem Ci, że więcej niż Wii U. No właśnie, to chyba wydaje mi się, że około 12,3. 9,3. 9,3, no, no, to. No. Okej, okay, akurat Xbox, to mam. Xboxów jedynek sprzedało się tylko 10 milionów z hakiem, no. PS4 17 milionów z hakiem, a zgadnij ile się sprzedało 3 ds eee, 45. 48 z hakiem. Ło, wow, no. I to jest moc, nie? Ale... Niby konsola, której nikt nie bierze pod uwagę, ale tak się sprzedaje, że cudmiut i orzeszki, że Sony i Microsoft mogą zazdrościć. Prawda? E, no tak. Moc. No dobra, to teraz drugi, drugie podsumowanie, czyli najlepiej sprzedające się gry zeszłego roku. E... Na... Tylko nie wiem, czy właśnie na tydzień? A, dobra, nieważne. Nie będzie niestety podsumowania, okazało się, że to jest tylko zestawienie tygodniowe. O, no Jadku. No dobra, ale to mogę powiedzieć, że najlepiej sprzedającą się grą ogólnie do końca zeszłego tygodnia było Yokai Watch 2 Shinouichi, które sprzedało się w sztukach 1 227 759 sztuk. Zaraz potem było Pokémon Sapphire i Omega, czyli 640 tysięcy, a niżej wszystkim znane już GTA 5 na PS4 oczywiście. Które się sprzedało 510 tysięcy. Ale to, w mówisz, to mówisz zestawienie tygodniowe i to mówisz zestawienie. Tak. ale to Ostatniego chyba Ostatniego tygodnia grudnia. Ale to, to nie jest chyba Europa. To jest globalnie. Wszystkie kontynenty wszystkie A globalnie, kraje globalnie, tak aha, to może. Glo... Ale to chcesz mi powiedzieć. No, może, może, może. Bo ja, ja, ja tak sobie tak. Nie, ja no w sumie, w sumie, jeżeli chodzi o cały tydzień, to może masz rację. No i ja po, Japończyków jest najwięcej, oni, oni wie, że oni kupują te gry nałogowo, więc wca, wcale mnie nie dziwią te. W sumie. No i... Japońskie Weźmy pod uwagę, że GTA 5 na PS4 kiedy wyszło? W październiku? W listopadzie? Eee, tak, tak, tak, tak Ale chodzi ci no jakoś na, tak. na PS4? Na PS4, tak No w listopadzie chyba Tak, w listopadzie Z tego co pamiętam, to chyba ta gra była trochę dłużej już na rynku Niż yy, gry z, numer, yy, z miejsca pierwszego i drugiego Dlatego też może sprzedaż była już trochę niższa w tym ostatnim tygodniu Ponieważ ci coś chcieli, to po prostu sobie kupili, no nie więc. Dokładnie tak. E, no okej, okay, no to mamy. Globalnie ludzie grają, no ale to jest na, na, najwięcej Japończyków. Globalnie 3 ds rządzi i tyle. Globalnie 3 ds rządzi, tak. No w sumie tak. Najwięcej gier wpada na 3 ds Jeszcze zanim zaczniemy jakieś tam kategorie, chciałbyś coś powiedzieć o swoim roku w graniu? Eee, Dobry, zły. Znaczy, jeżeli chodzi o 2014, to e, mamy coraz ładniejsze gry i to faktycznie jest stosunkowo odczuwalne, że mamy coraz ładniejsze gry. Mamy sporo remasterów, co dla mnie nie jest zbyt dobre. I przede wszystkim pojawiły się problemy techniczne z grami. To takie techniczne, które po prostu wykluczają grę na premierę, komfortową grę na premierę i to jest stosunkowo słabe. No w zeszłym roku pograłem w parę ciekawych tytułów, to na pewno. Wiem już, że Sony ma tragiczną architekturę, jeżeli sieciową. chodzi o, o, o sieć właśnie, tak. To jest strasznie słabe. Powiem, że mam 6 czy 7 gier na półce i zostały mi tylko 20 giga na konsoli z 500 gigowego dysku, więc tu już będzie problem przyszłorocznych gier, premier czy cokolwiek, jak ludzie kochają sobie ściągać te gry na dysk, to będą mieli problem z tymi konsolami, bo pół tera to jest jednak za mało, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że coraz bardziej do lamusa id idą te walki 720, 900, 1080, 60 klatek, 30. To będzie szło i tak w 30 klatek w każdej produkcji. I będą starali się wziąć te Full HD, a jak im się nie da, to zmniejszą. Ale, ale myślę, że w przyszłym roku na te 60 klatek już za bardzo nie ma co liczyć w grach. Może to być jedna gra na 5. Tak mi się wydaje. Nie no, psałem, że te bijatyki jak będą wychodzić jakieś, nie wiem, Tekkeny, Street Fighter i tak dalej, to jeszcze będzie miało 60. No tak, ale, ale... ale... nie liczyłbym, że na przykład takie, nie wiem, jakieś sandboxy pokroju GTA, Watch Dogs albo Assassin's Creed, to żeby miały te 60 klatek. Nie, nie, nie, nie ma takiej opcji. Zresztą, wiesz, ja grałem w tego nowego Mortala 10 na, na tym Comic Conie i powiem Ci, że graficznie tam będzie ładnie, ale to jednak dalej będzie 2D i dalej tam jakieś animacja będzie się ruszała w tle i to Jacku nie potrzebuje dużych wymagań i można to walnąć na 60 klatek. Ale właśnie, tak jak mówisz, z sandboxami to będzie ogromny problem, żeby te 30 było, tak? Przecież Assassin dalej ma problem. A w GTA też od czasu do czasu chrupie. W Watch Dogsach, nie wiem, chyba, chyba oni są w miarę stabilni, jeśli chodzi o te 30 klatek. No, a po tym downgrade co zrobili? No, to no na pewno. No tak, no ale mi wiesz, no to, no to coś kosztem czegoś, no nie? no więc, więc tak przy, myślę, że zeszły rok dla gracza był bardzo fajny i jeszcze dużo fajnych e, polskich produkcji przede wszystkim Polska się trochę e, pokazała światu, mieliśmy tego Etana Cartera, mieliśmy tego This War Is Mine, e, mine. E, tak e, no wiesz jak miała być, ale będzie w, w tym roku e, myślę, że całkiem dobry, udany rok e, konsolowy dla gracza, myślę, że Jedynym problemem było to, że w pierwszej połowie roku, w sumie w pierwszych tych, może chyba do września, trochę mało gier jednak było na, na nowe konsole. I to no był problem. Nie czarujmy problem. się. Jak konsole wystartowały, to była taka z typa, że to szo. No tak, tak. tak. Czy... Co my tam mieliśmy na krzyż? Jedne Watchdogsy? E, no był Infamous, jeszcze był Wolfensteinowy, e, z tego co pamiętam. To I był... chyba Battlefield. E, tak, tylko że, że te gry były w kwiecień, chyba Infamous był, e, Wolfenstein był chyba w maju razem z World Dogs'ami, jakoś tak to wychodziło. A przy premierze, no to przy premierze, no to co było? No właśnie Battlefield, Call of Duty standardowo, jak, jakaś FIFA, e, NAC, wow NAC. Kizon. E, jest... Killzone. no. NAC no... to jest najlepsza gra roku. E, tak, więc no, no, no ale już jest dobrze Myślę, że osoba, która stwierdzi, że nie ma w co grać na nowej konsolę to, niesie, e, to niech wybierze drugi palec na swojej prawej ręce I wskaże czoło trzy albo cztery razy Bo już mamy w co grać Mamy w co grać i jest bardzo dużo tytułów i ja powiem wam, że nie mam czasu ograć wszystkiego I z niektórych na razie rezygnuję Ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do, do nich wrócę A u ciebie Jacku, jak tam z zeszłego rok? growo? Czy znaczy, u mnie growo wypadło tak, że więcej ogrywałem tytuły z poprzednich lat niż to co wychodziło? Aha. No, ale no, jakieś tak szału nie było, tak naprawdę. Ograłem może z 50-60 tytułów na różne konsole. Mm -hmm. Jakaś tak, jakoś tak super wrażenia żadna na mnie nie wywarła. No I tak. no, nie wiem, co mogę tu jeszcze powiedzieć. PSN padł jak zwykle, Xbox miał wpadkę od samego początku, a teraz się okazał lepszą konsolą dla graczy niż PS4. Ludzie stale się kłócą o te FPS-y, o te grafiki co już po prostu do pożygu ile można. No. Mm -hmm. no, ale wiadomo, były jakieś zaskoczenia, jak właśnie This War of Mine. Jak Shadow of Mordor, jak Unity, jak Drive Club, jak Destiny. No, wiadomo, Nintendo było jak zwykle. Na Nintendo można było liczyć bez problemu, więc. No, ale tak to nie wiem, co mogę powiedzieć. To jest tak trochę. Tak naprawdę trochę zadałem to pytanie i zrobiłem sobie podgórkę, ponieważ pytając kogoś o jego poprzedni rok, trudno powiedzieć coś o tym roku, tak naprawdę. Jeżeli ktoś ci o coś pyta, takiego, bo normalnie jak gadasz z kimś po prostu tak luźniej. Nie pytasz o nic, i na przykład pytasz, jakąś grę z poprzedniego roku albo coś, to jest po prostu łatwiej, bo wtedy tak przypominać się jakoś tak na miejscu, no nie? Ale tak, żeby wszystko teraz tak ogarnąć, to jednak strzeliłem sobie w stopę tym pytaniem. No, widzisz? No. Co mogę więcej powiedzieć? No, aby przyszły rok był lepszy niż obecny, niż obecny niż poprzedni, żeby w końcu zaczęło wychodzić więcej tych gier w krótkim okresie czasu. Niech w końcu zrobi się znowu bańka mydlana, znowu to wszystko wybuchnie, znowu będzie kryzys, i znowu wrócą ludzie do robienia lepszych gier, stawiających na coś innego niż tylko grafika i, i fps takie tam tak, jest, tak. życzenie noworoczne. Ja, ja myślę, że będzie w tym roku naprawdę dużo fajnych gier, tak mi się wydaje. Ja czekam na sporo gier z 2015, o ile w ogóle wyjdą w 2015, a nie będzie powiedziane, że wyjdą po prostu za rok. Ale tak naprawdę z tych wszystkich gier, które widziałem w poprzednim roku, to chyba najbardziej czekam na y, Cyberpunk? Cyberpunk 2077. Cyberpunk, tak, ale, ale, to, ale to wyjdzie w tym roku? Chyba nie, Jacku. Nie, to jest tylko, było tylko zapowiedziane, tak? No tak, tak. CDPR mówił, że jak skończą Wiedźmina, to dopiero zaczną robić tego cyber, Cyberpunka, więc... Mhm. Tak. Ale ja czekam, bo o ile jestem większym fanem fantazji niż tego całego sci-fi, steampunka albo innych takich rzeczy, tak cyberpunk mnie po prostu urzekł już od pierwszego trailera, który tak naprawdę nic nie pokazał, szczerze mówiąc. Nic. Mieliśmy tylko jedną playmate, która przyjmuje strzał na twarz, że tak powiem. Mm -hmm. nie? Pamiętam ten filmik. Jeszcze jest tak tak. O, taki rysowany był chyba z tego, co pamiętam. No tam ogólnie było mo mock-up i tak dalej, tak, bo tam tak, oglądałem tak. Making of i to było bardzo fajne, co oni zrobili, mimo że tak jakby cała gra aktorska tej Playmate to było klęczenie na kolanach. Tak naprawdę nic więcej nie robiła, no nie? Ale to już mniejsza z tym, to i takim wyszło super. Jestem, byłem bardziej podjarany na ten tytuł niż na Wiedźmina, dlatego żałowałem, że najpierw jego nie robią, a potem Wiedźmina. Mhm. No, ale cóż, może to wyjdzie na dobre, ponieważ tak to by się nie śpieszyli ani nic. Ale potem zaczął napływać różne informacje o tej grze, jak na przykład, że żeby zrozumieć obcy język, trzeba będzie kupować wszczepy z danym językiem, no nie? I wtedy na przykład, jak nie słyszysz jakiegoś Japończyka, co tam gada po japońsku z innym tle i masz po prostu wszczepa, to ty będziesz rozumiał to, no nie? Gdzie bez tego wszczepu to byś po prostu nie wiedział o co chodzi, bo byś miał normalnie po japońsku często No, i to fajny patent jest powiem. To jest mega patent, jednak tam za dużo tak naprawdę nie powiedzieli. I oczywiście podchodzę do tego z taką rezerwą, no bo wiadomo. Przy mnie też wiele naobiecywali, no co to miało nie być, no ale wyszło jak wyszło, tak? Dlatego tam zimnym okiem na to spoglądam, mimo że czekam, mhm. ale na pewno nie kupię na premierę, dopóki nie pokażą mi tego wszystkiego, co mają zamiar obiecać tak naprawdę, no nie? Mimo, że na razie obiecali tylko jednego szczepa to jak mi pokażą, że on działa, to już będzie jakiś plus, no nie? No tak, no to, to, to jeszcze trochę poczekasz, Jacku. No, nie wiadomo ile, ale No. no. E, dobra, więc chyba, co? Jedziemy z, jedziemy z koksem Jedziemy z koksem, jedziemy z podsumowaniem Dobra, więc ja będę mówił o pierwszej grze Słuchajcie, pierwsza kategoria to jest najgorsza gra konsolowa zeszłego roku I wspólnie z Jackiem stwierdziliśmy, że będzie to Drive Club No słuchajcie Eee, ja rozumiem, że teraz Drive Club wygląda dobrze. Eee, znaczy, w sumie wcześniej też wygląda dobrze. Ja rozumiem, że działa g... dobrze. Że działa dobrze, gra się w niego dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę, najgorsza eee, gra konsolowa to jest gra konsolowa, która wychodzi, a ja nie mogę grać 50% tej gry albo nawet i więcej, ze względu na to, że tam coś nie działa. I ja nie mogę grać przez dzień, dwa, tydzień, miesiąc. Sorry, coś jest nie tak. Jeżeli gry mają wychodzić w ten sposób, to ja nie chcę, żeby... To ja, ja w ogóle przestaję grać w gry, bo to było straszne. To była ko kompletna tragedia. Jak może być gra, która najważniejszą opcją, jaki jest multiplayer, nie ma, nie działa. To tak samo, ta, tak jakbyśmy w ogóle nie mogli jeździć samochodami. Ja akurat jestem bardziej graczem multiplayerowym i wolę grać online, więc... E, ja, no, ja ogólnie nie kupiłem tego tytułu bo czekałem na plusa e, w którym ta gra miała wyjść e, i oczywiście też tego nie dostałem dzięki DriveClub e, ale, ale e, nie podoba mi się coś takiego i dlatego gra, która działa w 50% dostaje e, kopa w tyłek i staje się idzie na pierwsze miejsce na moim podium najgorszej gry konsolowej takich gier nie chcę niech sobie robią, ja mam jeszcze pół roku, rok nie obchodzi mnie to, nie chcę dostawać takich gier Z tego co wiem, to tam sztuczna inteligencja Też nie jest najwyższych lotów eee, Graficznie tytuł wymiata Ale to jest, to jest, eee, to jest wydmuszka Ładnie wyglądająca wydmuszka e, Która w środku nie reprezentuje z sobą nic e, Wiem, że gra się dosyć szybko kończy Jest tam dosyć tego mało I jest ostro nastawiona na DLC season passy, które trzeba kupić, żeby rozwinąć tą grę. Nie dostajemy sporo europejskich samochodów, chyba w ogóle nie dostajemy europejskich samochodów. Nie, właśnie, stop, stop, stop, europejskie chyba są, z tego co pamiętam, nie ma w ogóle japońskich samochodów. A nie odwrotnie? No właśnie, nie, nie. Europejskie są, ale japońskich nie ma, bo coś tam się nie dogadali. Eee, Okej, okay. bardzo możliwe. Sorry, ja w to nie grałem. Eee, nie lubię takich gier, ale jak dowiaduję się po prostu, co ta gra prezentuje, to momentami trafia na najgorszą grę. Eee, szkoda, szkoda, bo chyba z tego co wiem, to tam zbyt dużo tych samochodów mimo wszystko nie ma w porównaniu chyba do innych. 70 no. rodzajów. E, tak, więc e, to nie jest gra, e, to nie jest symulacja, która powinna być taką symulacją, która reprezentuje PS4, bo do Forza Horizon to oni mają kawał drogi, ale to taki naprawdę porządny kawał drogi. No i ch chyba tyle, nie wiem Jacku, chcesz coś dodać do tego tytułu? Od razu powiem w ramach sprostowania, że Drive Club dostało tytuł najgorszej gry konsolowej roku, dlatego że miała kiepski start i jak działała na początku. Nie bierzemy pod uwagę tego, że oni sobie po trzech miesiącach spaczowali to i zaczęło to działać. Dokładnie. Tylko oceniamy gry tak, jakie były na premierę. Tak jak jest z każdymi recenzjami. Oczywiście ostatnio jest moda na aktualizację recenzji, ale my bierzemy to pod uwagę, ale jednak bardziej oceniamy cały ten start i to, co było na samym początku. Plus, jeżeli się dziwicie, czemu Drive Club jest najgorszy, grą konsolową, to powiem tylko, że dlatego, ponieważ w drugiej kategorii wygrała inna gra, która miała być właśnie tą najgorszą tak, grą konsolową, tak. ale że jest multiplatformą to zgarnęła tytuł po prostu drugiej. Tak, bo, bo tu ogólnie były zdania podzielone, ale stwierdziliśmy, że przecież tak. jeszcze są najgorsze gry na komputer, więc może iść na tak. komputer. Dobra. Jeszcze wracając do klaba No. Weźcie pod uwagę fakt, że ta gra, znaczy ta gra, ci twórcy, twórcy tej gry ogólnie, obiecywali złote góry, tak? Jakie to miały nie być, no co tam miało być, warunki pogodowe, jakieś tam super AI i tak dalej, no nie? Mhm. I tak jak Krystian mówił, praktycznie ta gra to jest Destruction Derby w pewnych momentach. Jest, AI jest. po prostu zaczyna tak głupieć, że na prostej drodze oni potrafią ci jechać zygzakiem, skręcać albo po prostu wbijać się w ściany. Plus, no warunki pogodowe, za które chyba trzeba płacić z tego co pamiętam i słyszałem, 8 złotych, ale jednak trzeba, mimo że twórcy obiecywali od samego początku na premierę i nie dotrzymali słowa. No i wiadomo, tak jak Christian mówił, gra nastawiona typowo na DLC i fakt, że w ramach przeprosin dali dwa DLC za darmo nie sprawia, że oni są nagle super dobrzy albo coś, no nie? DriveClub dalej miał najgorszy start i tego po prostu nie zmienimy. Jest to najgorsza gra konsolowa roku według bezimiennego podcastu. Dokładnie. Mimo, że teraz jest grywalna i wielu ludzi bardzo się z niej cieszy. My też się cieszymy, że jednak po tych kilku miesiącach jest grywalna, no ale na start nie prezentowała sobą nic, co powinno reprezentować Sony, więc nara. E, dokładnie tak i myślę, że e, numerek jeden możemy zamknąć e, Jacku, e. numerek 2. najgorsza gra pecetowa roku, tutaj raczej nie było dużych kłótni po poza tym, czy ta gra powinna być kategorii numer 1, czy w kategorii numer 2, najgorszą grą pecetową roku będzie Assassin's Creed Unity. Jeżeli nie wiecie czemu, powiem tylko tyle, że już wiele razy to wałkowaliśmy w poprzednich podcastach, ta gra się nie nadawała do grania. To było jakieś demo techniczne, które w ogóle nie działało, było chyba klepane przez, nie wiem, chińskich studentów, nie wiem, kulinarnych albo coś, bo na pewno nie programistów. Zanikanie modeli, spadki FPS-ów, zawieszanie się w powietrzu, spadanie, nie wiem, pod mapę. Po prostu wpiszcie sobie Assassin's Creed Unity, na YouTubie i możecie praktycznie przez tydzień oglądać non-stop filmiki i non-stop trafiać na inne bugi, tak? Plus ta gra nie jest najlepszych lotów, jeżeli chodzi o fabułę i tak dalej. O wiele lepsze jest Assassin's Creed Rogue, więc na moim na waszym miejscu ja trzymałbym się z dala od Unity, jeżeli macie w ogóle taką możliwość, tak? Jeżeli nikt wam tego nie wpycha do gardła, żebyście w to grali, to omijajcie. Nawet poprzednie. Nawet ogólnie patrze, które wyszły do tej pory, mało co poprawiają w tej sytuacji, ponieważ co z tego, że mamy podbicie tych FPS-ów, że już gra chodzi później, jak to jest dalej 15 FPS-ów i po prostu cudawianki się dzieją z tym tytułem. Najgorsza gra pc roku: Assassin's Creed Unity. Ogólnie, jeżeli byłby, nie wiem, byłaby kategoria najgorszej multiplatformy roku, to dalej by ta gra była tak, tak, nominowana tak. i by pewnie wygrała, więc nie polecamy, omijajcie szerokim łukiem. Szczególnie posiadacze wersji cyfrowych, gdzie przez pewien błąd na sklepie ludzie muszą pobierać 40 giga, ponieważ patch z grą się zintegrował i często nie da się go osobno pobrać i trzeba od nowa całą grę zasysać. Przykro nam. E, ja jeszcze e, dodam, że e, to jest słabe, że gra w dalszym ciągu nie ma i pewnie nie będzie miała tych płynnych 30 klatek. Szkoda, szkoda. No, ta... Nawet na pc pecetach nie ma płynnych 30 lat, gdzie moi znajomi potrafią mieć takie komputery rodem z NASA, a to im się tnie, tak? Gdzie na przykład włączają sobie, nie wiem, Call of Duty najnowsze po 5 razy na najwyższych detalach i nawet im, nie wiem, komputer nie żabi albo coś, no nie? E, to ja... jest po prostu tragedia. Tak, się e, się e, ja myślę, że Drive Club ma tą samą przypadłość, co Unity, po prostu e, zbyt wcześnie wyszły te gry. Zbyt wcześnie wyszły te gry, <gry> i dlatego Wiedźmin, pomimo tego, że już jest skończony, wyjdzie dopiero za prawie pół roku, bo nie chcą mieć takich wpadek. I w sumie z jednej strony dobrze robią, z drugiej strony zobaczymy, ale po prostu Assassin wychodził co roku, chcieli wypuścić grę w tym terminie, w którym chcieli wypuścić w listopadzie. Niestety pospieszyli się i to jest jego konsekwencja, że wybieramy ją Teraz chcieli jako... zaszaleć i po prostu tak. zrobili dwa Assassiny na rok i się na tym ostro przejechali. Tak, ja jeszcze jestem ciekaw, czy ten rok wyjdzie... E w przyszłym roku, w tym roku w sumie ciekawe, tak, tak, tak no obstawiam, że tak, jak to jest remaster station teraz, no tam, to... no ja tak, może gdzieś tam w okolicach właśnie wakacji albo może wcześniej, zobaczymy dobra, myślę, że chyba numerek drugi jest uzasadniony, możemy go zamknąć, Jacku? jestem za, przejdźmy do lepszej części tak, przejdźmy do głównego tortu, w sumie można było wziąć to na sam koniec ale, ale, ale po co bądźmy inni, na trzecim z trzecim numerkiem będzie najlepsza gra konsolowa roku i wspólnie z Jackiem Stwierdziliśmy, że to będzie e, Shadow of Mordor Dla mnie jest to Czarny Koń W ogóle Czarny Koń z zeszłego roku e, No słuchajcie, no otwarty świat Tak to jest coś związane, bardzo podobnego do Assassin'a W świecie właśnie śródziemia. W świecie właśnie tego Władcy Pierścieni. Graficznie jest świetnie. Bardzo dobrze na p albo nawet świetnie. System walki rewelacyjny. System Nemezis. Wszyscy chyba wiemy o co chodzi. Gra się w to przecudnie. 40-50 godzin nie wyjęte z życia przy calakowaniu tego. Genialny tytuł. Czarny koń. Wszystko jest świetne. Ja jeszcze dodam, że nie wiem, czy to jest aktualizacja Jacku, czy nie ja ściąłem jakieś DLC, że mogę grać jeszcze kobietą. Tak, to jest DLC jakieś tak, DLC jest kompletnie za darmo na PS4, bo to za darmo i jak widzicie, Assassin dalej nie może zaimplementować kobiety, a Shadow of Mordor robi to w pierwszej części cyklu bo myślę, że to, że, że, że, że wyjdzie dwójka, mam taką nadzieję normalnie możemy grać kobietą więc mamy faceta i kobietę kobieta chyba jednak, może nie ma jakichś rewelacyjnych tych ruchów kobiecych, ale ale gra się nią świetnie i naprawdę bardzo go, gorąco polecam ten tytuł. Dla mnie to jest najlepsza gra konsolowa zeszłego roku. Ja tu nie mam praktycznie nic do dodania. Wszystko, co chciałem powiedzieć o tej grze, już mówiłem w którymś poprzednim odcinku, już nawet nie pamiętam którym, gdzie się po prostu rozpływałem nad tym tytułem. Postacią kobiecą niestety nie grałem, ale polecam każdemu. Shadow of Mordor to jest najlepszy asasyn, którego Yubi nigdy nie zrobi. Tak. I tyle w tym temacie. Dobra, numerek 4 Jasku. Najlepsza gra pecetowa roku. Pewnie mnie teraz po prostu pecetowcy zwiedzą, no ale według mnie jest to This War of Mine. Za ten Cały styl, który sam prezentuje za to, że fabułę sami tam tworzymy. I w skrócie powiem tylko tyle. W poprzednim odcinku, ewentualnie dwa odcinki temu macie cały mój wyłód kilkunastominutowo tej grze, gdzie zachęcałem chłopaków do zagrania i tylko tyle. Więcej nie mam do dodania niż to, co powiedziałem wtedy. Ta gra jest po prostu mega i polecam każdemu. Jest najlepsza gra towar roku według mnie. Tak, więc yy, ja tylko dodam, że polskie studio zrobiło tą grę, więc świetnie. I. To, co Jacek powiedział, trochę mi przekonało do tej gry i na pewno ją sprawdzę w tym roku. Ale to zanim przejdę Cezara 3. W ogóle gram teraz Cezara 3, 20-letnią grę. E, gra mi się całkiem przyjemnie. Grałem, bardzo fajny tytuł. Fajny, fajny. Tylko, że, że no, graficznie trochę odstaję, ale, ale wciągnąłem się ostro i będę sobie grał. E, dobra, więc This War of Mine, rewelacja, jedziemy z numerem piątym. E, tu będziemy, będą teraz poszczególne kategorie, więc e, pod piątką znajduje się najlepszy sąd soundtrack. Tutaj mieliśmy trochę problemów, ale jednak stwierdziliśmy, że najlepszy soundtrack ma nowy Rocksmith 2014 i e, chyba ta, ta, ten tytuł się nazywa Rocksmith 2014, prawda Jacku? Tak, tak, tak. Nie chcieli go nazywać Rocksmith 2, więc po prostu nazwali Rocksmith 2014. 14, tak. I to jest mega tytuł, jakby. Mega tytuł. Słuchajcie, no ja grałem naprawdę we wszystkie gitar Hero, we wszystkie Rock Bandy. W Rocksmith 1 też gra. i 2014 ma taki soundtrack, że ja sobie marzę w każdej grze muzycznej taki soundtrack. Tam jest po prostu wszystko. Tam jest wszystko, oczywiście pod może moim gustem i moim kątem, ale, ale ja po prostu nie mogłem wybrać czegoś innego, jak tam jest taki soundtrack. Za, zainteresowanych, zainteresowani sobie sprawdzą, co tam się znajduje, ale tam jest każda piosenka. Chyba... W skrócie powiem tak, jestem od sasa do lasa. Macie praktycznie Iron Maiden, Green Day, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Arctic Monkeys, Alice in Chains, Satya Rush, Mastodona, Paramore, Queen, też. Radiohead, Slayer, Rem, Red Funk, Rise Against... Wszystko, wszystko. Wszystko. I rewelacja, tak. słuchajcie, no i jeżeli lubicie grać na gitarze to tym bardziej polecam Wam tą drugą część. A Jacek Wam powie, że najlepiej na pececie, bo jest ta fun tak. funkcjonalność... Z modami. Z modami. Z dodatkowymi piosenkami ze Smithy's Anvil, które są darmowe, ponieważ są tworzone przez graczy. No ale wiadomo, jak ktoś nie ma peceta, który to uciągnie, ewentualnie nie chce grać na pececie, ponieważ go to za bardzo rozprasza i woli konsolę, to tak jakby no, na konsolach też macie dodatkowe piosenki, ale musicie za nie płacić, tak? Nie będziecie może ich mieli tyle, co w wersji pecetowej za darmo ze Smithys Anvil, no ale są równie dobrze zrobione, ponieważ są robione przez twórców, tak? I na wielki plus w Rocksmithie 2014 zasługuje fakt, że nie ograniczyli się już tylko do amerykańskich i europejskich wykonawców. właśnie nawet w stronę Azji, gdzie mam na przykład Taka matsumoto, który jest mega gitarzystą japońskim i który nawet nagrywał ze Slashem, więc wiadomo, no. Jednak to o czymś świadczy, tak? No i wiadomo, tak jak mówiłem, macie mody, darmowe piosenki, jeżeli gracie na PC, gdzie ja na przykład do mego Rocksmitha 2014 ściągnąłem sobie z 600 kawałków customowych właśnie ze Smithy's Anvil i jakie zacząłem ogrywać, to po prostu miód na moje uszy. Tam było wszystko. No, więc najlepszy soundtrack wędruje do Rocksmith'a 2014. Gorąco polecamy. Jedziemy z numerem 6 w Najlepsza fabuła. Zagnięcie Itana Cartera. Tak. Tu mieliśmy tu problem, ponieważ problem. w zeszłym roku mało gier się jakoś wybijało fabularnie, więc postanowiliśmy uhonorować grę Adriana Chmielarza za najlepszą fabułę, ponieważ jednak, no, czymś tam się trochę wyróżniała. Tak. Niż tu... Te wszystkie Call of Duty, FIFA i tak dalej. Tak, tak tu, tu będziecie prowadzili śledztwo. Będziecie detektywem Paulem Prospero w fikcyjnym Red Creek Valley, i tam mamy ciekawe śledztwo. Dobrze, dosyć dobrze poprowadzona fabuła. Oczywiście nie ma co jej zdradzać, zobaczcie sobie sami. Wydaje mi się, że wydaje nam się w sumie, że to jest najlepsza fabuła w zeszłym roku. Chociaż bez szału, to dalej trzyma jakiś tam poziom w światowej czołówce. Dajmy na to. Tak, od razu Wam mówimy, że The Last of Us i GTA odpadło na starcie, ponieważ są odgrzewane kotlety z poprzedniej generacji, sprzed dwóch lat obecnie już, tam z 2013. Dlatego nie braliśmy ich w ogóle pod uwagę. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest numer 6, zaginiecie na kartera. Dobra, A, jeszcze jedno. No, no. Dla tych, którzy zastanawiają się, czemu na przykład, Dragon Age Inquisition po prostu się nie pojawiła tutaj, pod numerem 6, jako najlepsza fabuła, to w skrócie powiem, dlatego, bo, ponieważ, gdyż, to jest dalej fabuła z, w stylu złowy pełzło z dziury i trzeba je wepchnąć z powrotem. I tyle w tym temacie. Przejdźmy do numerka numer 7, czyli najlepsze doznanie wieloosobowe. Christian? E, Oho. Oh. E, tak, najlepsze doznanie wieloosobowe. No słuchajcie, mimo wszystko hejtowałem cały rok zeszły Destiny, tu wygrywa Destyny. No mimo wszystko... Ja na ogół jestem takim graczem, że to co jest i widzę jak wszyscy to postrzegają To ja myślę tak samo, mi osobiście Destiny podobało się w niektórych aspektach ale nie potrafiło mnie przyciągnąć na dłużej i rozczarowało mnie formą, którą ta gra miała być na początku, a co będzie są prezentować przez kolejne lata. Ale jednak te doznania wieloosobowe były bardzo niezłe. Ja widzę swoich po moich znajomych, którzy w ogóle jakoś tak mało grają na konsoli. Wszyscy kupili Destiny, wszyscy grają i grali po prostu dzień w dzień, po parę godzin, przez miesiąc, dwa, może nawet trzy. Więc te doznania wieloosobowe jednak Destiny dawało. Dawało na początku, na pewno na początku. No, słuchajcie, no świetny tytuł, strasznie wciąga, tak? Strasznie wciąga. Możecie grać sobie kampanię z kimś, możecie sobie grać PvP też z kimś. Jednak, jednak dawało to troszeczkę inne wrażenie niż, niż te gry, niż normalnie gry. No bo nie będę wrzucał Call of Duty, no bo chociaż Call of Duty się strasznie zmienił multi, ostatnio w ogóle pograłem nawet dosyć ostro ale jednak Destiny zasłużenie miało najlepszy multiplayer w tym roku, przynajmniej przez pierwsze 30-40 godzin gry. Plus nie szarujmy się, wszyscy hejtują Destiny, że fabuła się, że kampania jest po prostu sztampowa do bólu i tak dalej, i tak dalej, no ale nie, no, ludzie dalej grają po multi razem, tak? Czyli to jednak o czymś świadczy, że mimo, że zawartość dana nam od samego początku jest kiepska, tak, zawartość, którą gracze sobie sami mogą robić, tak, no... W cudzysłowie sami, tak? czyli robić razem wypady, organizować jakieś wyścigi, kopać sobie piłkę do siebie, sprawia, że po prostu gracze dalej siedzą z tym tytułem i się świetnie bawią. więc według mnie to jest też najlepsze doznanie wieloosobowe. Dobra, więc z numere, numerek ósmy, Jacku? Największe zaskoczenie pozytywne z zeszłego roku, czyli wspomniany już wcześniej przez nas Shadow of Mordor, co nie jest chyba żadnym zaskoczeniem mimo, <śmiech> tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu ten czarny PR na samym początku trochę tak zaskoczył wszystkich, bo ponieważ gdyż, wszyscy myśleli, że tak gra po prostu będzie słaba i dlatego ekipa PR-owa rozsyłając promki po prostu miała jakieś dziwne tam zaostrzenia odnośnie tego, co można pokazywać, a co nie. I Mimo ich po prostu braku wiary w ten tytuł, ta gra jest mega po prostu, jest jednym z najlepszych tytułów zeszłego roku, no i nie wiem co mogę więcej powiedzieć, już tyle razy rozpływałem nad tym tytułem. Tak, to ja Jacku powiem tylko, że w momencie, kiedy Shadow of Mordor był zapowiadany, kiedy puścili tę demko, to znaczy ten, ten gameplay, to wszyscy oczywiście, że to do, a, że do Assassina podobne, że wspinaczka taka sama i tak dalej, i tak dalej, i chyba nikt tak sobie za bardzo, a Assassin wśród ziemiu E, tam będzie to e, pewnie średnie jakieś, ale na pewno nie lepsze od Assassina. I nikt pewnie nie spodziewał się, że ta gra może być aż tak dobra. I, i, I to po prostu zaskoczyło chyba wszystkich. Myślę, że nie tylko nas, tylko wszystkich, wszystkich graczy. Nawet, że, że Assassin był, jest dobry, jest solidny ale można zrobić coś lepiej. Ja nie, ja nie twierdzę, że do końca, że Assassin jest gorszy niż Shadow of Mordor, bo niektóre tytuły były dobre, ale niektóre elementy w Shadow of Mordor są rewelacyjne i szkoda, że nie ma ich w Assassinie, więc ja, ja załóżmy taką dwójkę. Dwójka mi się strasznie Assassin podobał. Myślę, że taką dwójkę bym zna, dał znak równości do Shadow of Mordor e, mniej więcej. Ale, ale fakt faktem, ja się nie spodziewałem, że, że to będzie tak dobra gra. Ja w ogóle nie chciałem jej kupować. Tak naprawdę chyba nikt nie chciał jej kupować, ponieważ wszyscy podchodzili do niej jak do gry w stylu, o nie, kolejna gra na podstawie jakiejś tam marki albo coś. No nie? Tak, tak, tak, tak. tego tak. mam po prostu na pęczki, a potem się okazuje, że te gry są słabe, klepane na kolanie i po prostu robione po to, żeby zbić trochę kasę, jak na przykład było z tym. Expendables, jakoś tak. Tak, I, tak, tak. Nie tak. wiem jak to jest u nas po polsku. Nie zagłębiam się w polskie tytuły, ponieważ często są słabe i w ogóle jakieś dziwne, ale chyba to było niezniskie. Zniszczalni? Nie zniszczalni, tak. Jakoś tak, no nieważne. Tak, nie? tak. Gdzie też mieli swoją grę i to była tak klepana na kolanie, że praktycznie nikt nie chciał w nią grać. <śmiech> to jest... I ludzie tak podchodzili po prostu do tej gry, do Shadow of Mordor, że to jest kolejna gra w świecie Tolkiena, która prawdopodobnie będzie słaba jak kilka poprzednich. To, to mniej więcej tak jak te Rambo. Pamiętasz, Jacku, R R Rambo tak. wyszło? goty 12 na Tak, gierzec. tak, tak, to, to mniej więcej coś takiego, nie? To oni teraz jakąś nową grę robią, U, tak w ogóle. No bo dobrze mi się sprzedał Rambo, wszyscy chcieli zobaczyć ja, ja, ja, jaka to jest kaszanka, więc wydali, wydają nową, no. Dobra. Tak, takie sprytne zagranie marketingowe, najpierw wydali słabą grę, teraz jak już mają zaniżone wymagania od fanów, to mogą wydać jakąś dobrą grę i wszyscy powiedzą, że ta gra jest super. No słuchaj, no po Rambo wszystko będzie super. No, no dobra, więc to jest naj, naj, największe nasze pozytywne zaskoczenie. Mamy pod numerem 9 największe rozczarowanie. No i słuchajcie, no to rozczarowanie, no to, no, to jest to, co ja pra pra pra praktycznie mówiłem w każdym odcinku, że tu będzie jednak Destiny. Tytuł, który miał wyglądać zupełnie inaczej, miał prezentować z sobą zupełnie inny poziom. Miał, miał być po prostu inny, to miała być inna gra, wyszło to, co wyszło. Nie będę się teraz rozwodził, bo już mi się nie chce, rozwodziłem się w każdym odcinku, w każdym odcinku ich hejtowałem, już mam tego dość, więc wszyscy słuchacze, którzy słuchają naszego podcastu, wiedzą czemu wybraliśmy Destiny. Dokładnie, tutaj nie będziemy już, już kopać leżącego, tak Tak. Porzuc porzuciliśmy kopanie Assassinów, tak teraz porzucamy kopanie Destiny. Ja tylko powiem, że już większość moich znajomych już w ten tytuł nie gra, pomimo tego, że wyszedł dodatek. Jakoś się mnie dziwię. mam ma już dość tego tytułu. Dobra, więc przejdźmy do numerku 10 Jacku. Najgorsza premiera roku, czyli ta sama gra, która trafiła w kategorii numer 1 za najgorszą grę konsolową roku, czyli Drive Club. Jeżeli nie wiecie czemu, odsyłamy do kilkunastu minut wcześniej, jak hejtowaliśmy Drive Club'a za to, jaki był na premierę. I to jest powód, dlaczego ta gra dostała po prostu tytuł najgorszej premiery roku. Niedziałające multi, niedziałające, w ogóle jakieś połowę gry nie działało. Coś miało być, na premierę tego nie było. Destruction Derby pełną gębą, więc... Tak, ee, ja jeszcze tylko dodam, że zobaczcie, że Assassin, nawet jak wychodził ten Unity, to mimo wszystko dało się w to grać skakało, gubiło Szypało te fps -y, tak, ale dało się tak. to grać, mogłeś tą grę przejść. A w Drive Clubie ta funkcjonalność, która, to jest Drive Club, tak, czyli te, te kru, kluby, samochodowe kluby, te wirtualne samochodowe kluby, funkcjonalność, przecież multi, tylko dzięki tym klubom odblokowujecie samochody dodatkowe, tylko w ten sposób. Nie mogliście tego robić, bo to nie działało, więc po prostu dlatego najgorszą premierą roku będzie właśnie miał Drive Club, bo... W skrócie Drive Alone. Tak, Drive Alone, bo... bo bo nie mogliście grać, bo nie mogliście grać w, to w grę, w którą dali wam twórcy. Tyle. No. Najgorsza firma roku, to tu raczej zaskoczenia nie będzie. Nie to Ubisoft za to, jakie gry wydawało. Dokładniej za to, jak nie dbał o swoje gry. Mimo, że potrafią wydać naprawdę dobre gry, jak na przykład Rayman Legends, Rayman Origins, The Child of Light, Valiant Hearts, to... Valiant? Valiant, Va Valiant oh. Hearts, tak. Valiant Hearts, to jednak ich coroczne kotlety są po prostu słabe i nie czarujmy się, zasłużyli na najgorszą firmę roku, tak. za to co robią Prze, przez to co zrobili e, m, dla mnie, co zrobili z, z Assassinem, to jest jedna rzecz ale druga rzecz, że Far Cry że Far Cry 3 a 4 to, to, to jest to samo i, i, to, i to też jest słabe po prostu I, zmienili tekstury, tak? tak, jeszcze z Assassinem, że zrobili ten mix z Season Passem, to jest w porządku to, to jest fajna, fajna zagrywka ale z drugiej strony, tam była taka opcja, że jeżeli z tego skorzystacie, to nie będziecie mogli... Ich pozwać za to, jak działa Assassin's Creed Unity. Tak, ale nie wiem, czy tam nie było jeszcze takiej opcji, że nie dość, że nie możesz pozwać ich teraz, to i w przyszłości nie będziesz mógł ich pozywać za inne rzeczy które będą robić. Nie wiem, czy tam... Kolejny dick move, tak, tak naprawdę. Tak, więc, więc sorry, Yubi. No i jej, i, jej, i jej było spokojniejsze w tym roku. E, w zeszłym roku myślę, że im się nie należy, więc, więc e, wspólnie z Jackiem zdecydowaliśmy, że będzie to Yubi. Chociaż mogło być Sony, Jacku, tak sobie teraz myślę. Mogło tak, być Sony. Tak, mogło być Sony. Ale, ale jednak Yubi, jednak a niech mają. Niech mają. Pierwsza nagroda rozdawana od nas, wyślemy im najgorszy krawat taki mamy. Dobra, więc noszą go w ogóle z, z pogardą od nas. Tak, jedziemy do numerku 12. przedostatniego już w sumie. To tak. nie jest najlepsza firma roku. I to może być zaskoczenie dla wszystkich fanboyów Sony, dla wszystkich fanboyów Microsoftu, ewentualnie innych firm jak Rockstar, Blizzard i tak dalej, ale najlepszym korpo roku zostaje Nintendo. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to wam powiem wprost, ponieważ ta firma dbała o graczy, dawała tak jakby nawet promocję na start Wii U, gdzie rejestrując jedną grę z y, Wii U, drugą dostawaliśmy za darmo i tak samo była promocja na 3DS-a i to nie było, że to są jakieś, nie wiem, stare gry typu, nie wiem, retro sprzed 20 lat, które można na storze zastać za 5 zł, tylko to były naprawdę nowe tytuły, jak nowe Pokemony, Zeldy, Mario Karty, Monster Hunter'y i tak dalej. No Plus całe podejście do graczy, gdzie, no nie czarujmy się, Nintendo wydaje najwięcej topowych gier, jeżeli chodzi o jakąś firmę, tak? Nawet ostatnio było, że według Metacritica chyba 15 na 20 gier to jest właśnie od nich, czyli od Nintendo, tak? Więc, no, inne firmy mogą przykład od nich. Oczywiście nie infrastruktura sieciowa dalej leży u nich, tak jakby, ale to praktycznie leży u każdej firmy poza Microsoftem, ale no, tego nie przeskoczymy, tak? Więc mimo wszystko według mnie Nintendo dostaje złoty krawat za najlepszą firmę roku i to zasłużenie. Mnie. Tak, ja, ja tylko powiem, że się z tym godzę. Nintendo robi naprawdę świetne gry i robi dalej swoje i robi to dobrze. No mimo, że wydaje ich mniej niż wszystkie inne firmy, tak? Niż Sony, niż Microsoft i w ogóle wszyscy, tak? Ale jak wydają grę, to jest dopracowana, działa i nie ma z nią problemu, tak? Nie ma czegoś takiego jak patch day one, który ci musi naprawiać grę, żeby w ogóle ci ruszyła. Tak, tak. Więc Nintendo wygrywa jako najlepsza firma roku. No i słuchajcie, i nasz trzynasty numerek. Trzynasty numerek, który nam doszedł ze względu na to, że, no właśnie, było w tym roku sporo remas remasterów. Wybraliśmy najlepszy remaster zeszłego roku. Myślę, że taka kategoria dwa lata temu w ogóle nie była brana pod uwagę. To jest tak naprawdę smutna kategoria, Ta. której nie powinna nigdy być. To jest kategoria na nową generację konsol. Ona, ona, ona powstała, więc być może w przyszłości też będą nowe jeszcze kategorie. Jestem ciekaw. Więc podchodźcie do tej kategorii nie jako nagrody, że coś. Jest super, tylko jako w ogóle wskazania palcem, że to jest złe, ale mimo wszystko no, jest złe, nie powinno tego być, ale trzeba nagrodzić tak. za wysiłek. E, no i słuchajcie, tych remasterów trochę było, tak? Było, było Metro, które jest dobrze. Metro dob Redux. Było, tak. Było, było bardzo dobrze odświeżone. Był The Last of Us, było. E... GTA Tom Raider chyba też był. Tom Raider tak, był... Halo Master Chief Dokładnie, Collection. o tym chciałem powiedzieć, więc trochę tego... Days of Hearts R, tego było sporo tak naprawdę, ale no... Tak i, i wspólnie wybraliśmy, że jednak będzie to GTA V e, ja, ja jeszcze chciałem zauważyć, że najwięcej kupuje właśnie osób odświeżoną odświeżoną, jeżeli, jeżeli kupują jakąś odświeżoną grę, to właśnie jest to GTA V, sam kupiłem to chociaż nie, nie grałem w poprzednią rzecz No co, Rockstar zrobił rewelację tak, pododała wszystko, dał Tryb FPP dał gita yy, Online, poszerzył na większą ilość osób i będzie teraz ją rozwijał. W tym miesiącu dostajemy napady na banki, świąteczne prezenty na święta. Rewelacja dla mnie to jest najlepszy remaster i w sumie wspólnie z zeckiem stwierdziliśmy, że. Rockstar zrobił to najlepiej. Tak, a jeżeli się zastanawiacie, czemu na przykład The Last of Us, to odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ The Last of Us to było tylko podbicie grafiki w górę. Tak. tak naprawdę. A błędy, te, które miała, mieli na PS Trójce, dalej pozostały. Mimo, że gra jest mega, to jednak nie zasługuje że na jakąkolwiek nagrodę za samo podbicie grafiki, tak? No nie czarujmy się, to jest jednak trochę za mało, żeby być najlepszym remasterem. No a GTA 5 to dało, wiadomo, poza podbiciem grafiki i tak dalej, to dali tryb FPS, to dali nowe misje, nowe Dodali, no, działające online samej premiery. Tak, tak, tak. Co też jest wielkim plusem i według mnie tak zasłużenie dostali. Jednak za rok już nie liczcie, że zobaczycie GTA 5 u nas, ponieważ, mimo że wychodzi na PC, to nie. Ta gra już nie dostanie za najlepszy remaster. E, z nie, nie. Wtedy będzie David May Cry. A nie, wtedy wiem tak. Jacków, co wtedy będzie. Wtedy będzie Final Fantasy 7. To, to FIFA będzie. FIFA 14. <laughs> remaster. W ogóle ja mam jeden problem z GTA 5 na PS4, ponieważ Rockstar tak obiecywało, że ta gra nie wyjdzie po prostu na kolejną generację konsol, że ona będzie tylko dla PS3 i Xboxu, przez co ludzie po prostu zaczęli kupować te starsze już konsole i ogrywać na nie GTA 5, no a potem taki dick mu w ogóle, że a jednak będzie i na PC, ta, i na nową generację, a kto by dał pieniądze, niech się wali. I przez co Rockstar był dla mnie pretendentem do najgorszej firmy roku za ten jeden ruch, ale no, sorry. Ubi było gorsze, więc... No, właśnie. E, nie, no, ja, ja myślę, Jacko, że to jest normalna sprawa. Jeżeli chodzi o GTA, no to każda część GTA wychodziła na PeCeta, więc to chyba raczej... Prawie każda. No prawie, no ale no, no to no, wszystkie numerki wychodziły na, na PeCeta. E, ja myślałem, że myśl, myślę, że to była normalna rzecz, że, że wyjdzie też. No tylko Red Dead Redemption nie wyszedł, tak? Na... Nie masz takiej świadomości, że to GTA 5 na PS4 wygląda tak, jak powinna ta gra wyglądać od samego początku, a po po prostu zrobili mega downgrade w tej gry i wydali na Jesz... poprzednie konsolę? No, być może. Być może w jakiś sposób tak, ze względu na to, że gra ostro klatkowała. Bardzo często klatkowała na poprzednich konsolach, tak? Więc y, bardzo możliwe, że od tego, od tego właśnie, co widzimy teraz, zaczynali. Ale aczkolwiek myślę, że ten tryb FPP... W sumie mógłby być też dosyć pro, ciężki do zaimplementowania na starszą generację. Być może od tego, tego zaczęli. No te, Tego nie wiemy, chociaż myślę, że nie do końca od tego zaczęli, ale myślę, że gdzieś tak w połowie, między trójką a czwórką, tak w połowie, to mieli. I od tego robili downgrade i od tego ro, robili upgrade. Tak mi się wydaje. Dobra, Jacku, myślę, że chyba możemy zakończyć nasze podsumowanie z zeszłego roku. Chętnie Słuchaj... przyjmujemy wszystkie hejty i tak, tak dalej. Jeśli się no... z nami zgadzacie, nie zgadzacie, napiszcie no, to nam. Tak odcinkiem. Nie. Wracam do aktywnego odpisywania na te wszystkie wiadomości i tak dalej, ponieważ już jest trochę lepiej z moim netem. No i święta minęły, więc teraz każdy ma więcej czasu, tak? Dokładnie. Chociaż może mniej czasu na grę, ale ogólnie więcej czasu na wszystko. Dla was zawsze znajdziemy czas, <śmiech> drodzy słuchacze. Dokładnie. Więc e, powiedzcie, co wy najbardziej lubiliście grać, może w co graliście, jaki tytuł wam się najbardziej w zeszłym roku podobał, czy się zgadzacie z tym, co my, ale w sumie, w sumie w sumie myślę, że nikogo nie skrzywdziliśmy w żaden sposób ja w ogóle, ja jeszcze chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, nie wiem Jacku, bo ja na jednej stronie, na PS widziałem podsumowanie no. roku, nie wiem czy przeglądałeś, chyba tak ale co mnie chodzi mię... ci o to podsumowanie z takimi yy, cosplayerkami? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Oni, oni tam mieli na przykład miejsca 22, 11, później miejsca 11, 1, jak, jakieś takie rzeczy. No. Tak czy siak, chciałbym ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, że no. ja sobie to tak przeglądam, przeglądam, tutaj jakaś gra, a sobie się za bardzo nie zgadzam, ok? Ogólnie się nie zgadzam, i gdzieś tam na 15 miejscu, co, na 15 miejscu, wow, Dragon's Age In Inquisition, no nie? Dobra, ok, 15 miejsce ale ja patrzę, jaką ocenę dali w ogóle temu tytułowi: 6,5. Rozumiesz to? 6,5 na 10 na nowego Dragon's Edge'a. Ale to jest według redaktorów, czy według tych nie, nie, nie. Znaczy, użytkowników? E, nie, nie, nie. To jest według. E, dajmy na to redaktorów. Tam jest recenzja na PS site. Sprawdźcie sobie, e, nawet wy. Koleżka dał 6,5 na 10 No i to jest recenzja na PS Site, czyli recenzja Tego portalu, tak? No ja po prostu tą oceną się załamałem Oczywiście tam, no. tam koleżkę trochę Hejtują pod tym, pod tą recenzją No ale kurde, no ja dalej Twierdzę, że to jest jeden z lepszych herpegów Ostatnich lat, a dają 6,5 no... Ja raczej nie będę się, nie wiem, sugerował PS Site'em, ponieważ może że jestem tam na forum, pozdrawiam wszystkich z forum Tak, za najlepszą grę na Handheldy To jest na Handheldy? Tak no. Na wite dali re remaster na la dziesiątki gra jest dobra, no ale jednak Rimaster jako pierwsza no tak, najlepsza tak, tak. gra to jednak coś słabo, no nie? Sami nie chcieliśmy dawać takich rzeczy, więc... Tak. No, Sz no. Szczególnie, że chyba w zeszłym roku wyszła ta taka fajna od Sony gra, w której miałeś, miałeś tego papierowego stworka. Pamiętasz, Terra Teraway. To wyszło w zeszłym tak. roku? Właśnie nie wiem. Ale, ale to, to było świetne. To było świetne, to, to... To powinno być moim zdaniem na pewno w jakiejś tam pierwszej trójce, a nie takie odświeżone kotlety. Już mam, już mam w sumie po, po prostu tego dość. No ale dobra, to tylko... Teraway 2013. 13 jednak. To jednak odpadło. No ale było to Teraway Unfold, czy jakoś tak, czy dopiero wyjdzie, czyli uh -huh. remaster gry sprzed roku. Tak, du dużo osób wy wybrało Velocity. Velocity... To dalej dobre ścigałka, bo tak. czasami trudna. No. Tam 2X, 2X to się chyba nazywało, 2XD, już, już, już nie pamiętam, ale, ale świetne, ja, ja mówiłem dużo na ten temat w jakimś tam odcinku, ale na PS4. A to wygrało na ps w bardzo wielu y, stronach. Dobra, Nieważne. Ciekawe, czy mają w ogóle taką kategorię dla gier tego Nintendo. Czy najlepsza gra na 3DS, albo coś. Raczej nie. Nie. No No, no bo to jest, wiesz, PS. Nie? PS, PS, PS. Playstation. PS. E, dobra. E, zamykamy podsumowanie, Jacku. Teraz porozmawiamy sobie w naszych tematach. Dobra, mamy tematy growe. Jacku, powiedz nam o jakiejś tam grze, którą chciałbyś zaatakować. Chciałbyś zaatakować jakąś grę Jacku? Właśnie tak strasznie dużo tego jest, że nawet, nie wiem, czy najpierw oblecimy kulturalne dla spokoju. Znaczy, znaczy, wiesz co, powiedz o jednej grze i po prostu przejdziemy do kulturalnej. No dobra, to w skrócie powiem o grze, która się nazywa Tower Wars. Dostałem ją na Steamie właśnie, tylko nie pamiętam, czy za darmo, czy od znajomego. Mhm. Jeżeli od znajomego, to przepraszam, że o tym nie pamiętam, no ale dostałem się ją jakiś czas temu, niedawno ją nawet odpaliłem, pograłem w nią trochę i jest to bardzo fajna wersja Tower Defense tak naprawdę, Nie, co już sama nazwa wskazuje, tak? Tower Wars. Więc tak naprawdę jedyna różnica między zwykłymi Tower Defense'ami, tak jak mam na Androida ewentualnie, nie wiem, na inne tablety, czy coś takiego, jest taka, że poza samą obroną możemy też atakować przeciwnika, więc tak naprawdę dochodzi nam kolejny fajny aspekt strategiczny w tej grze, ponieważ poza samym rozstawianiem tych wszystkich wieżyczek, które mają kość przeciwników, spowalniać albo coś, mamy też nasze własne jednostki, które musimy wysyłać i sprawić, żeby zamek przeciwnika po prostu został zniszczony, tak? No ale to nie jest takie łatwe, że my będziemy po prostu ich tam wysyłać i że oni sami sobie go zabiją, ponieważ przeciwnik też może rozstawiać te wieżyczki, też może ulepszać po prostu swoją twierdzę, tak jak my, więc tutaj chodzi taki aspekt fajny, że ta gra bardzo się nadaje na PvP i gdzie można sobie z kolegą grać na przykład po półtorej godziny jedną rundę i się świetnie przy tym bawić, przy czym to bardzo przypomina gry typu MOBA właśnie przez to, że możemy wysyłać jednostki i je niszczyć, Tak jak w LOL na przykład macie te wszystkie swoje lany i tak dalej, gdzie z jednej bazy wychodzą wam jednostki każda idzie inną linią i tam są te takie wieże, które je zabijają albo nie zabijają i potem dochodzą do bazy, do bazy są kolejne wieże. Tak to jest praktycznie podobnie, tylko że nie mamy tak jakby swoich bohaterów, których ekspimy, którymi, nie wiem, idziemy na przeciwnika albo coś, my po prostu tak naprawdę biernie atakujemy i biernie bronimy, ponieważ, jak mówię, rozstawiamy sobie wieżyczki, jest wszystko fajnie, przeciwnik na nas idziemy, go zabijamy, my go spowalniamy albo coś i tak samo jest od nas, że po prostu wysyłamy i oni już sobie sami idą tam po trasie. Ta trasa, do której, ta trasa, którą mają do zamku, może być modyfikowana przez wieżyczki wroga, ponieważ jak postawimy odpowiednio na trasie daną wieżyczkę albo coś innego, to przeciwnik po prostu nie może iść tą drogą, tak? I ta trasa samu się lekko wydłuża, ponieważ musi iść trochę naokoło, co jest dodatkowym fajnym aspektem strategicznym. I tak jak już wspominałem, możemy ulepszać swoją twierdzę oraz swoje wieżyczki. I każda wieżyczka ma tam kilka poziomów, które zwiększają tak jakby zasięg obrażenia w ogóle poziom tej danej wieżyczki i tak dalej. I tak samo jest w twierdzy. Zwiększając poziom twierdzy, zwiększamy jej obrażenia i obronę, co jest według mnie bardzo fajne, ponieważ im dłużej się gra, tym trudniej po prostu kogoś zabić, no nie? I często trzeba lecieć na taki zergrasz, gdzie od samego początku już musimy mucić naszego przeciwnika jakimiś jednostkami, na inaczej się rozwinie za bardzo i po prostu już go nie dojedziemy, a on nas wtedy też może nie dojechać, jak my się rozwiniemy za darmo. za darmo, za bardzo. No, więc trzeba trochę się sprężać, trochę o tym pomyśleć, jak się w to gra. Ale tak, jak już mówiłem, możemy ulepszać jednostki, możemy ulepszać twierdzę i te wszystkie wieżyczki, a robimy to za pomocą kopalni, które mamy rozsiane na mapie. Każdy gracz ma tyle samo kopalni. Jeszcze ani razu nie trafiłem, żeby przeciwnik zabrał mi moją kopalnię, albo żebym ja zabrał jemu, więc zakładam, że po prostu się nie da. Więc mamy cały czas przypły jakieś tam pieniędzy, tak? Mniejszy lub większy, ale mamy. I te kopalnie też można ulepszać. Na początku po prostu dodajemy kolejnych pracowników za pieniądze i im więcej pracowników, tym szybciej po prostu jest wydobywana kasa z tego, tak? Potem możemy ulepszyć te kopalnie, dzięki czemu po prostu więcej kasy jest wydobywane i tak dalej, i tak dalej, jak w standardowych RTS-ach i tak dalej, nie? Lepiej, szybciej, mocniej. I dzięki temu dostajemy kasę. Samą kasę, tak jak mówiłem, wydajemy na ulepszanie i na kupowanie jednostek. Jednak, żeby kupić jednostkę, najpierw musimy ją odblokować, a żeby ją Odblokować, albo musimy wysłać wcześniej jakieś inne jednostki, które już mieliśmy, albo zabić jednostki przeciwnika, za które dostaniemy takie fajne punkty, które blokujemy po prostu w drzewko rozwoju naszych jednostek. I tam odblokowujemy jednostki, podbijamy im poziom. Każda jednostka ma kilka poziomów. Jednostki różnią się między sobą. Mam na przykład kogoś, który jest po prostu zwykłym takim mięsem armatnym, gdzie po prostu idzie i to jest tak naprawdę tylko po to, żeby on poszedł i zginął. Ale mamy też na przykład kogoś, kto leczy, kogoś, kto przewozi po prostu inne jednostki, jakieś tam wielkie, wielkich dryblasów, tam. Tam specjalnych ludzi, którzy przyspieszają cały ruch tej naszej armii. I co jest fajne, to, że nie możemy nadbierać nie wiadomo ile kasy, a potem tylko zaspamować przeciwnika tymi jednostkami, ponieważ mamy tak jakby ograniczoną liczbę slotów na dany czas, żeby wyprodukować jednostki. I tak na przykład ta najsłabsza jednostka potrzebuje tylko jeden slot, więc jak na przykład mamy 20 tych slotów, to możemy puścić 20 tych jednostek w ruch za jednym razem, jak mamy kasę. Tak? Ale są też jednostki, które potrzebują na przykład 3, 4, 5 slotów, co daje nam dodatkowe opcje strategiczne, ponieważ tak naprawdę możemy sobie mieszać te jednostki. Na przykład na początku wziąć dwie jednostki, które będą słabe, przez to wieżyczki najpierw się skupią na nich, potem dam jakąś jednostkę, która będzie przyspieszała ruch, przez to wszystko będzie szło szybciej, potem dam jakąś najsilniejszą jednostkę, jakaś, która leczy, i potem znowu jakieś, nie wiem, które przyspieszają ruch. I takich kombinacji jest mnóstwo jednostek, tam też jest mnóstwo. Mniej więcej jedna runda trwa z godziny, góra półtorej, ale jest przy tym mega zabawy, mega kombinowania i ogólnie polecam ten tytuł każdemu, kto robi właśnie jakieś Tower Defense, ewentualnie gry, czysto nastawione na PvP, ponieważ tam można grać z komputerem, ale to nie daje tyle samo frajdy, co granie z jakimś żywym przeciwnikiem i po prostu rozłupanie jakiegoś swojego kolegi w tej grze, ponieważ bardziej się ogarnia ten tytuł niż po prostu kolegi. To jest ten jakieś pytania? Tak, tak, ja, ja sobie przejrzałem, jak ten tytuł wygląda. I... To jest takie 3D z rzutem izometrycznym, bardzo w stylu Blizzarda, że tak e, Tak, ale ja, ja tak sobie pomyślałem, czy to by się nie nadawało na przykład na tablet? Jak najbardziej, to by było idealne na tablet. Niestety nie wiem, czy w ogóle jest możliwość zagrania w to na tablecie. Nie, no... Ja gram na PC, mam to na Steamie mhm. i gierka po prostu rządzi, no nie? No. Ale byłaby idealna na tablety, to nie zaprzeczam. No. Sterowanie jest intuicyjne, wszystko ładnie można tam zrobić tym palcem na tym ekranie. Tak, bo wiesz, wiesz, to tak pierwsze wrażenie, jak sobie spojrzałem na screen właśnie, to tak sobie myślę, kurczę, przecież na, Android, na Androidzie są takie gry. To jest jak ta polska gra, kurde, się te jednostki prowadziło, już zapomniałem nazwy. O, ja się nie powiem, bo pewnie wie. Taka fabularna, co no kurde, znaczy fabularna, sci-fi to było polskie, to było na tabletach, na tele telefonach, na wszystkim prawie. Nie pomogę ci w tym. No dobra, zapomniałem, ale no, pewnie wiecie o co chodzi, ponieważ tam krzyczycie na mnie, że jak mogłem zapomnieć takiej gry. <ścoughs> No, e, więc e, no, okej. Okay, jeżeli polecasz, e, ceny nie znasz tego Jacku raczej. Znaczy ja dostałem za darmo, ale to często jest rozdawana gra za darmo, tak naprawdę w różnych giveaway'ach. E, tak, ja tu mam 8 dolarów e, cenę e, w plus minus 32 zł. Tak, tu mam, tu mam 5, 5,60 funtów, więc e, nie wiem. No, też, około trzech dych. No. Tak, tak, tak. Dobra, Jacek poleca. Tam kampania jakaś jest? Tam jest jakiś ranking, y jak grasz online? czy znaczy, jak grasz przeciwko innym, to jest ranking z tego, co widziałem. Tam są twoje poczynania gdzieś zapisywane, mimo że się tym nie interesuje. Ponieważ nawet jak gram rankingowo, to gram dla zabawy, tak? Nie mam jakiejś napiny, żeby być numerem jeden, żeby być najlepszym, albo coś po prostu gram dla zabawy. Tak jak na przykład w Hearthstone'a teraz też gram dla zabawy. Mm -hmm. W sumie, o którym też mogę w sumie opowiedzieć, ponieważ tam już za dużo się nie zmieni. A te kilka godzin już mam za sobą. ale to tutaj jak chcesz? Nie, Jacku, weźmiemy to na, na następny odcinek. Ja też trochę pogram w tego Hearthstone'a, bo już trochę go rozgrzebałem. Ale właśnie miałem sobie go odpalić w weekend, więc, więc ja też sobie ogram. Będziemy razem sobie o nim gadać. I dobra, więc przejdźmy, Jacku, do tematów kulturalnych. Mój ten jeden temat wezmę na za tydzień, więc e, mów o czym chciałbyś powiedzieć. A no to jako, że ty rezygnujesz ze swojego tematu no, o grze planszowej. No, no, taki no, tak. Teaser, tak, tak. Ja powiem o innej planszówce: o planszówce, która nazywa się kolejka. Nie wiem, słyszałeś o tym tytule? Eee, nie, Grałeś, ma, nie mam pojęcia, to jest, to jest... Polska nazwa to ma swój angielski odpowiednik, czy, czy nie? Nie, nie, to jest polska gra Aha, ogóle, polska nie. polska gra, to, Aha. Jakiś ten odpowiednik. No. Nie, nie, nie, to yy, możesz mi powiedzieć, co to jest dokładnie. Ogólnie chodzi o to, że ta gra przypomina nam lata naszej młodości, czyli po prostu komunę, tak? Nie czarujmy się, wtedy młodzi, no nie? Chyba wiem, Żebym, co to jest. No, pewnie no. młodszy, ponieważ urodziłem się, jak komuna upadła, więc... O, tak. No, tak, moje narodziny obaliły komunę. Przykro mi, Jacko. fact. No i ogólnie chodzi o to, że tak jak nie wiem, pamiętacie, tak jak słyszeliście z opowiadaniem, nie wiem, dziadków, rodziców, za komuny nie było nic. Były pieniądze, ale nie było nic, a teraz jest na odwrót. Teraz nie ma pieniędzy, a jest wszystko, tak? No i trzeba było różne rzeczy kombinować. Tu się wymieniać, tutaj coś tam dawać, nie dawać, zabierać, kraść bić po prostu, nieważne, tak? Aha. Każdy kombinował na swój sposób, żeby przeżyć. I kolejka jest tak jakby ucieleśnieniem tego, tak? Ponieważ mamy planszę, na której są rozmieszczone różne sklepy i mamy swoje piątki tam, tam w czterech kolorach, no nie, ale to się miesza z tym, będę mówił to, jakbyśmy grali w dwójkę. Więc mamy swoje piątki i na zmianę najpierw rozmieszczamy je w kolejce przed jakimś sklepem. Masz do wyboru tam te kilka sklepów, jak na przykład, nie wiem, spożywczy, elektryczny, i tak dalej, i tak dalej, no nie? I tych sklepów jest pięć i rozmieszczamy ludzi w kolejkach. Kiedy już skończymy rozmieszczać ludzi w kolejkach, ustawiamy też czarne pionki, które są tak jakby, no, NPC-ami, tak? Czyli kimś, kim my nie sterujemy. I to jest takie przygotowanie tej całej gry, która opowiada o tym, że musimy sobie dać radę z czymś. I ogólnie z czym my nie sobie dawać radę? To nam określa karta, którą losujemy przed rozstawieniem pionków. Jest to jedna z kilku kart, nie ma tam ich za dużo do wyboru, ale kilka ich tam jest. Na przykład mamy, na przykład, nie wyprawić komunię, wysłać dziecko na wakacje coś tam, nie wiem, zrobić obiad dla męża albo coś w tym stylu. I na tych kartach są takie różne oznaczenia tak naprawdę. I te oznaczenia na tej karcie pokazują ci ile sztuk, jakiego materiału potrzebujesz i z jakiego sklepu, żeby wygrać tę... Ten... no wygrać grę, tak? Żeby wygrać rozgrywkę, rundę, czy tam jak ktoś gra na więcej rund, to rundę, a jak na jedną to rozgrywkę, tak? No. Cały polega na tym, że jak już wylosujesz tą swoją kartę, to na początku każdej tury losujesz od jednej do trzech kart produktu, które układasz na środku planszy. I na przykład na masz kartę produktu z kurczakiem, czyli sklep spożywczy i na tej karcie jest napisany numer 3. Masz kartę elektryczną, kładziesz, tam jest przed karty napisane dwa i tak dalej, i tak no dalej, nie? I te karty odpowiadają jednym z pięciu sklepów, które masz, a cyfry na niej oznaczają, ile, da ile sztuk danego produktu trafia do danego sklepu. I kiedy już wyłożysz te karty, to składa się po prostu te produkty do tych sklep i zaczyna się po prostu hamska zabawa w podkładanie świni tak naprawdę, ponieważ każdy chce wygrać każdy chce być pierwszy w kolejce i zaczyna się po prostu hamsu Może być tak, że po prostu będzie ta natura, ale nikt, nikt, nikt żadnego ruchu nie wykona. I wtedy po kolei, jak na przykład miałeś w mięsnym trzy karty produktów i masz na przykład, nie wiem, pionki swoje w tej kolejce, to według kolejki każdy pionek dostaje jeden produkt. tak I to jest taka najgrzeczniejsza forma tej zabawy, że nikt sobie nie podkłada świn i tak dalej. Każdy zbiera swoje produkty, rozkłada się do kolejki znowu te pionki, które już zabrały produkt i gra się tak dalej. No ale taka gra byłaby niestety nudna, więc twórcy dali jeszcze tak, jakby dodatkowe karty akcji, które mają różne zastosowania. Na przykład mamy jedną kartę, która daje nam renament w sklepie, gdzie jak rzucisz tą kartę, to kładziesz ją na dany sklep i do końca tej tury żaden produkt z tego sklepu nie zostanie kupiony. Więc jak na przykład miałeś, nie wiem, pięć pionków w danej kolejce, do, do danego sklepu, bo chciałeś szybko zakończyć, bo na przykład tylko tam pięciu sztuk czegoś brakowało i ktoś rzuci ten renament, to automatycznie nie dostajesz nic, no nie? No i to są właśnie takie hamskie karty, jak na przykład, nie wiem, odwrócenie kolejki, że może miałeś dwa pionki na przodzie, a kto, nie wiem, przeciwnie o dwa piątki na tyle, to rzuca odrzucenie kolejki i odwraca kolejkę, że jego są na przodzie, twoje są na tyle. Masz takie karty, że na są dodatkowe rzeczy do dostawy, że pychasz się jako matka z dzieckiem po prostu do pierwszego miejsca w kolejce, że nie wiem, że ktoś ci daje cynk, że po prostu w innym sklepie będzie jakaś dostawa i to się bardzo fajnie gra. Oczywiście poza samym staniem w kolejkach, jak to kiedyś właśnie było za komuny cały ten myk, że jak się szło do sklepu, to nie szło się do sklepu, tylko stać w kolejce. Masz też bazar, gdzie możesz po prostu wymieniać dane produkty dwie za jedną sztukę, tak? Czyli np. dajesz, nie wiem, dwa kurczaki za jeden telewizor, nie? To jest ogólnie bardzo fajna gra, polecam każdemu. To do dorwania praktycznie w każdym MP-u, w większości media tu w jakimś Games Workshop, ja to kupiłem, więc polecam. Bardzo fajny tytuł dla całej rodziny na Nie, jest sam jakaś duża, pewność tam chyba 70 zł kosztował, więc warto się zainteresować, a po prostu jest bardzo fajnym umileniem czasu, tak? Jeżeli ktoś już nie chce grać na konsolach, nie chce grać na pc to może sobie rozłożyć taką planszówkę, to się rozkłada w 5 minut góra. Można po prostu z półtorej godziny z rodzicami, z dziećmi, ze znajomymi, z dziewczyną, z psem, kotem, chomikiem po prostu grać, nie? I ogólnie polecam każdy. Ja mam Jacko pytanie, tam, tam wygrywa osoba, która co? która zbierze wszystkie produkty potrzebne do spełnienia jej celu. Tak jak mówiłem, że masz na przykład cel wyprawienia. Komunię, dziecko na wycieczkę, aha, tak? Aha, i, musisz... I na tej karcie masz na przykład podane, że żeby wyprawić komunię potrzebujesz, nie wiem, cztery produkty ze spożywczaka, trzy z elektrycznego, jeden z kiosku, Wie, jeden o z czegoś. No a te... jak to uzbierasz, to automatycznie wygrywasz. Tak, a te cele na początku się losuje w jakiś sposób? Tak, masz kart, talie tam cel, celi, celów ważne. i tam tych kart nie ma dużo, tak? To jest maksymalnie gra na chyba sześciu graczy, więc tyle jest kart. E, tak? Okej, okay. to, je, to jeszcze mamy takie pytanie, czy, czy po jakichś dziesięciu partiach jest jakaś, że tak powiem, schematyczność w rozgrywce i gra Czyli... może nudzić... W sensie, że już, że już wszystko wiesz na tej grze nie chce się już w nią grać? To znaczy, jest ten problem z każdą planszówką, ponieważ po jakimś czasie już praktycznie wszystko jest to samo, no nie? Tylko, że tutaj wiadomo, są małe modyfikatory właśnie, jak te wszystkie karty do wyboru, jakie masz tam cele do osiągnięcia oraz tak jakby, no, te wszystkie produkty, które trafiają do sklepu, to one też są losowane z talii kart, z produktami, tak? Tak jak mówiłem już wcześniej, jest talia, wyciągasz trzy karty, ale od jednej do trzech kart i tam masz napisane, ile produktów do jakiego sklepu trafia. I to jest taka mniej więcej mała różnorodność, przez co nie trafisz dwa razy takiej samej rozgrywki, ale no, po jakimś czasie możecie to już nużyć, jakbyś na przykład miał codziennie grać po półtorej godziny, to obstawiam, że po tygodniu już by się nie chciał. Hmm, dobra, więc e, o, ja miałem tylko tyle. E, jeszcze z takich ciekawostek, wiesz, ja Jacku, że dodatek wyszedł do tego? O, to nie wiedziałem. A, widzisz. Dodatek kosztuje 20 zł, wprowadza szóstego gracza i wprowadza parę kart. Ja ja później Ci mogę przesłać linka. Jacku, to sobie zobaczysz. E, normalnie do sklepu za 20 zł. E, możesz sobie kupić dodatek. I czy on faktycznie pudełko wygląda ta, tak, jak widzę w internecie? Że jest owinięty taką, takim... E... Tak, tak. Właśnie takim papierem, jak kiedyś się kanapki ładowało na przykład, albo coś pakowało i tam jest takim sznurkiem owiniętym takim stanie. Tak, tak. Więc... Tak, to właśnie tak wygląda. Więc... E, Fajnie, dosyć klimatyczna gra Polska produkcja, więc, więc to trzeba powiedzieć po, W porządku, Jacek poleca Ja może kiedyś spróbuję Chociaż, chociaż też mam jeszcze Jest parę planszywek, które muszę sprawdzić koniecznie Więc zobaczymy M Może kiedyś się skuszę e, Dobra, więc e, Jacku, przejdziemy, przejdziemy Zostawmy już te kulturalne tematy znaczy chciałbym jeszcze o jednym tylko powiedzieć. No dobra, to... to, ale to bardzo krótko, żeby ludzi ostrzec, żeby już tak no, okay, nie okay, się okay, za Jacku, bardzo, no nie? To powiedz o tym filmie. Tak, oczywiście wspominaliśmy ostatnio o Sony i o całej dracę z interview, która miała być takim niby mega w ogóle zagraniem PR-owym, że wszyscy się interesowali tym tytułem. Pamiętasz to, Krystian? Tak, doskonale to pamiętam i faktycznie był, był do ściągnięcia wszędzie ten film. Tak. W kinie i jest do wszędzie. Tak, tak, ale ogólnie chodzi o to, że tą zagrywką Sony po prostu jak gdyby no pokazało nam, że ten film będzie super mega, że jest super śmieszny, że tak trafił w Koreę, że oni chcieli w ogóle zablokować ten film, bo pokazywał prawdę i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I po części ten film pokazuje prawdę, to jak tam jest, ale ten film jest totalnie głupi i bez sensu i zawodzi tam, gdzie powinien być dobry, a jest dobry tam, gdzie miał być dobry, że tak powiem, tak? Ten film nie jest w ogóle śmieszny, ma tam swoje momenty, ale to jest przeważnie taki dowcip klozetowy, że tak powiem, tak? Była scena, gdzie właśnie... Yy, od razu mówię, że będą spoilery lekkie, więc... Ale nie będę do fabuły i tak dalej, bo to wszyscy wiedzą, że dwóch ludzi po prostu leci zabić Kim Jong-una, tak? No. I była na przykład taka scena, gdzie sobie bohater z jakimś tam korańczykiem odgryzali palce, bo coś tam chcieli zrobić, no pokazać, że nie są tacy słabi albo coś tam. Nie, to nie jest totalną kaszaną, nie polecam nikomu. Jeżeli macie iść do kina na to i wydać te, nie wiem, 24 zł, to ja odradzam, lepiej sobie ściągnijcie z torrentu. Może nie popieram piractwa, to ściągajcie sobie z torentów. zobaczcie jaki to jest słaby, ja nie polecam. To jest po prostu kaszana, to nie jest to, co Sony obiecywało, to nie jest to, co zapewniali nas, nie wiem, recenzenci albo widzowie, tak? Po prostu to jest tak że tego nie polecam mm -hmm. i tyle e, no ja właśnie e, ze względu na to że ten film wzbudza trochę kontrowersji ze względu na to, że jest na Netflixie podobno i od razu jest w kinach tych bardziej niszowych kinach w Stanach i podobno na Netflixie była tam dosyć dobra dystrybucja tego filmu i on, on więcej zarobił w ten sposób niż, e, niż w kinie, więc o tym filmie jest stosunkowo głośno, bo jest inaczej rozprowadzany, dystrybuowany i tak dalej, ale jeżeli mówisz, że, że nie polecasz, to ja go nie obejrzę w takim Nie, razie. nie, to jest słaby film. On tam ma swoje momenty, ale to jest taki humor sprzed 30 lat, który teraz się na przykład nie sprawdza, mhm. tak? No, ja właśnie no. zastanawiałem się nad tym filmem, ale jak nie polecasz, to ja go nie obejrzę. To miał bardzo tak fajny potencjał, filmu. widać, że oni chcieli coś z tym zrobić, ale no w większości właśnie poszli w taki humor klozetowy niż taki, który tam się sprawdzał, więc poczekasz, będzie na DVD w koszu w jakimś hipermarkecie za 5 zł i wtedy, no. O, tyle to jest warty ten film, że tak powiem. Albo na jedynce będzie widział. O, albo na jedyce, tak. <gry> e, dobra, więc możemy zamknąć tematy kulturalne. Dzisiaj taki odcineczek, a w sumie jakby, chyba czasowo będzie standardowo. Przejdziemy do ostatniej rzeczy, czyli do Hater Zone'u. Tutaj ja będę mówił, e, znaczy w tym tygodniu, nie wiem czy wiecie, e, Sony sobie postanowiło dać nam rekompensatę za tego plusa. Okazuje się, że dostaniemy za to 5 dni dodatkowego dodatkowe do plusa oraz 10% przy zakupie kolejnej jakiejkolwiek gry z PSN-u. Mniej... Ale słyszałeś, co to było? Że oni dali to, co teraz mówisz, ale wycofali niektóre zniżki od razu dla plusowiczów. O kurde. Automatycznie? Tak, i były na przykład gry, które mogłeś kupić za te na przykład, nie wiem, przykładowe 5 dych, ze zniżką dla plusa było za 45. Czyli jakbyś użył tej zniżki 10 to byś na przykład kupił za, nie wiem, 40, tak? Mm -hmm. A oni akurat wycofali niektóre zniżki na część gier, przez co sama cena tych gier podskoczyła trochę w górę i nawet jak użyjesz tej 10% zniżki mhm. to zapłacisz tyle, co byś zapłacił bez tej zniżki ze zniżką dla plusowiczy. Wiem o co chodzi. To powiem Ci Jacku, że bardzo nieładnie się zachowują. Ja, ja w ogóle chcę hejtować Sony, bo to jest niejaka rekompensata. To jest czas, w którym e, ja mam święta i ja chcę pograć na konsoli i pełną, mieć pełną funkcjonalność z tego oni mi dają raptem 5 dni do plusa, ja wykupuję rok, ja tych 5 dni nie odczuwam. E, a dodatkowo 10% ze sklepu, ze sklepu, tu, tu, w którym ja w sumie rzadko robię zakupy, bo ja preferuję robić, e, pre, preferuję kupować jednak ri, retaile. Tym bardziej też, że no, cyfrowe rzeczy dostaję i tak z plusa co, tydzie, e, co, co miesiąc, więc e, nie potrzebuję tam aż tak czegokolwiek kupować. no Dla mnie jest to dosyć słabe zachowanie. Mogli przynajmniej dać jakąś jedną, dosyć starszą gierkę, i to by było OK. A tak to ty. Tak jak wtedy było, co właśnie, plusa nie było przez 3 miesiące i dali kilka gier do wyboru, tak? No, Wiadomo, teraz tak. plusa nie było mniej, ale no. No tak, tak, tak. 5 ale... dni plusa, serio? Ale, ale... Wymagacie plusa do grania po necie na PS4 i co to mam dać? Jak i tak ludzie na PS4 muszą to opłacać? A ci, co grają na PS3, to po co im 5 dni plusa? Pobiorą sobie jedną grę, ściągną, pograją i co? I koniec. Tak, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć o jednej małej rzeczy, że ja akurat jestem, e, mam tego finala 14 i właśnie gram w niego cały czas. No i przez święta też nie mogłem w niego grać, a dni mi minęły, tak? Więc ja z tego tytułu kompletnie nic nie dostanę. I chociaż nie potrzebuję plusa, żeby grać Finala, to jednak płacę za to abonament, ale nie mogłem wejść na te serwery, ponieważ nie byłem, za, nie byłem wpisany do serwerów Sony. Więc mm, ja chcę jako jakieś zadłużyć uczynienie za to. Chyba, że te 10% spowodują, że będę miał mniejszy abonament na kolejny miesiąc. Muszę to sprawdzić. Ale, ale no, to jest dosyć słaba rekompensata nie wiem, mogli dać przynajmniej miesiąc tego plusa, ale 5 dni to słabo, naprawdę słabo tym bardziej, że ludzie muszą to kupować, żeby grać online i oni mają z tego pieniądze a wiadomo do kiedy będzie ta rekompensata to 10% ważne? E, wiesz co, nie, nie ma podanego terminu e, jest podane tylko to, że normalnie kupujesz jakąś tam grę i przy koszyku coś ci się tam wyświetla e, przy tym koszyku jak jesteś masz minus, minus 10% a termin no dobra, tylko to że szkoda, że w ogóle te ceny usony na tym że no, to są jakieś masakryczne to, no, nie? to już swoją drogą tak to by się wzięło, nie wiem jakąś grę na premierę obniżyło o te 10%, mm -hmm. czy tam nawet, nie wiem, to 20 zł albo coś. No tak, tak, tak. Wszystko byłoby fajnie, no ale mi no. po tym jak retail będzie kosztował i tak 50 zł taniej niż to, co Sony tam daje na tym. Dokładnie, dlatego nie, no to po prostu hejtujemy dzisiaj Sony, Sony za taką rekompensatę, to, to niech oni sobie, nie, nie wiem, dają nowym użytkownikom takie rzeczy, a, a, a nie osobom, które kupują plusa. Dobra Jacku, my chyba małymi krokami możemy zakończyć nasz 15 odcinek, nowy odcinek w tym roku, pierwszy odcinek w sumie w tym roku. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? No w sumie nie, na pewno za tydzień już trzy osoby będą, e, będzie nasz gość, zobaczycie kto to będzie, no i chyba pomału możemy jasku kończyć, tak? E, Jedynie zapraszamy Was na stronę bezimienny.pl, gdzie pojawiają się nasze odcinki oraz teksty Piotrka oraz Magdy. No i na następny padportal.pl, czyli blogu technologicznego, dla którego nagrywamy obecny podcast. E, dokładnie tak, więc e, polecamy Wam e, oba, obie strony. Zawsze działa też nasz e-mail, więc możecie do nas pisać. No i tyle. Ja prowadziłem ten odcinek. Mam na imię Christian Kender. Ze mną był standardowo Jacek Kaleta. No na razie. I my w osobowym zespole słyszymy się już za tydzień. Więc trzymajcie się w nowym roku i oczywiście najlepszy mam nadzieję, że ten rok będzie również dobry dla nas, dla Jacka, dla mnie i dla Was wszystkich, więc do zobaczenia za tydzień. Cześć!